Jest jaka masakra dzisiaj jest. Ja yeah, nie wiem co się dzieje, nic nie działa. E... O, jak ładnie. To na uspokojenie, to mi się przyda. E, więc nocy na odwyku. Dzień dobry, mówi Martin Lechowicz. E, dzisiaj skandalicznie wszystko poszło, po prostu wszystko się zepsuło co tylko mogło. Znaczy nie zepsuć, to się nic nie zepsuło. Znaczy zepsuła się kamera. Nie ma kamery, nie widać mnie, bo po prostu nie ma czym mnie być. Widać i już. Sorry, nie ma wizji. Nie ma i nie będzie. Dziś w każdym razie nie będzie, ale mam kamerę zapasową, ale niestety jest w piwnicy. No i nie będę się teraz to do piwnicy już udawał, bo to nie ma większego sensu. Kasper mówi, Łe nie ma wizji, no Łe, nie ma wizji, yeah. no to było mi kupić drugą kamerę zapasową, było przewidzieć, że się zepsuje. Rany, nie ma wizji, no nie ma wizji, no malkontenci, co ja mam zrobić? Mogę sobie czapkę ściągnąć, bo już nie mam po co w niej siedzieć ze wszystko tak dzisiaj. Przed chwilą e, problemy nastąpiły z kolei z serwerem, takie tam techniczne, z serwerem kontestacji, na której też mnie słychać. To kontestacja, to radio o wolności mówiące, gdzie gościnnie w noce na odwyku o 23 w środy są. I właśnie słychać mnie przez www.kontestacja.com, jakby ktoś miał ochotę. A jak y, nie ma ochoty, to może po staremu tutaj właśnie, czyli na ww Kontestacja na czacie przyszła i mówi Martin się czepia ostatnio. Niestety wyrzuciłbym kontestację z czata na stronie www.odwyk.com, gdyby nie to, że jest administratorem, więc nie mogę. Niestety, ale Kasper może, bo on jest też adminem. Kasper mówi, jak tej. Ja tej. Ja, co on mówi? Ja tej jak on się czepia niemiłosiernie. Nie rozumiem. Ja, ja tej jak on się czepia niemiłosiernie, mówi. A potem mówi: Ja jestem miodem. A modem? Aha, już myślałem, że zaczyna mieć z zwidy jakieś dziwne. Dobrze, to ja wyłączę tą smętną muzyczkę. Znalazłem stację z weselszą muzyką. Miejmy nadzieję, że ona mnie nie zawiedzie. Ostatnio same smęty lecą. Proszę bardzo. Jedziemy. Zawiodłem. No dobrze, to jest stacja Yid, Life Shmaiz Radio Jewish Music, czyli e, jakaś muzyka jidysz teoretycznie, coś takiego ma to być Dobra, e, więc jak chciałem powiedzieć, o, ludzie mówią Kyl opowiada, większą przyjemność mi sprawia słuchanie go niż oglądanie Tak, to e, często to słyszę, zwłaszcza od kobiet Nie wiem dlaczego tak jest Ogólnie świat się smutny dzisiaj zrobił. Miałem wam dziś pokazać chomika, jak chodzi po biurku, jak się topi w butelce, w szklance. Chcę wejść, koniecznie się utopić. Chomik, który tętni życiem, koniecznie chce popełnić samobójstwo, wpadając głową naprzód do szklanki ze sokiem jabłkowym. Chciałem wam pokazać lutownicę, którą sobie dzisiaj kupiłem, ale bo jej jeszcze sam nie widziałem, bo nie zdążyłem jej wyciągnąć. Siedzę, coś robię. Tak, ale dobra, dzisiaj nie będzie też takiego męczenia buły, tylko będzie temat fantastyczny i fantastyczny, bo będzie o najbardziej kontrowersyjny temat w Polsce, jaki istnieje w ogóle, nie ma bardziej kontrowersyjnego tematu chyba, czyli będzie o tym, o czym mówiłem we wtorek, mianowicie o Marii, a co by nie, tada, aha, muszę Skype'a włączyć, moment, włączę Skype. Don Kamila zapytuje, czy to przypadkiem o matce boskiej. No, o matce boskiej, tudzież o matce boska, bo czasami tak to ludzie mówią, że to bosek ma mamę i to jest jego matka. Matka boska znaczy. Ale zaraz chwileczkę, bo się muszę zalogować. Posłuchajcie tylko chwilę, a ja już jestem z wami. Ja się będę tutaj kończył logować, a parę słów powie słuchaczka, która tu siedzi obok. Nie siedzę, tylko stoję i zanim się zacznie rozgorzała taka nerwowa, nerwowa dyskusja, to ja chciałam powiedzieć, że zdecydowałam się na wyjazd motorowy na weekend i że byście się o mnie pomodlili, żebym szczęśliwie dojechała i wróciła. I tylko tyle chciałam. To pa! Dobrze, to zacznijmy od ludzi, sprawdzimy czy działa Dzwoni Kasper, dzisiaj w nocach na odwyku Niestety bez wizji, ale O, wiem już co miałem ustawić, zepsuł się Halo? tutaj Cześć Tak, to Kasper zdaje się Ała, Ale głośno jesteś, ciszę się czekaj o, już jestem, dobra. Przejdzisz mnie tak. i po powiedz coś ciekawego. No, a fajnie, żeś z tematem e, wyjechał maryznym, bo ja właśnie chcę tak się... Tak brutalnie, nie? prosimy. So, wiesz co, ja słyszę echo tutaj, czy, czy ty możesz jakoś tam przerygnąć... O, już przestała, dobra. E, no, bo kojarzysz może, kiedyś dzwoniłem tutaj na nocy na odwyku z historią o niejakim czesterze, Patrick, tam, który się tam nawrócił i tak dalej. Nie kojarzę kojarzysz. No, w każdym razie to jest taki gość, który... Aha, tam, już kojarzę, dobra, ale opowiem. No, no, to był taki gość, który yy, no, tam generalnie był świrnięty troszkę i tam próbował wszystkiego, czego mógł od narkotyki, alkoholi i tak dalej. No i po prostu wszyscy go mieli za idiotę. No i on jakiś czas temu do mnie napisał, że że się nawrócił, że przepraszamy za wszystko, i tak dalej, i tak dalej, i takie różne historie. No. No i generalnie jego wrócenie po pewnym czasie dopiero zauważyłem, jak tak gadaliśmy sobie na gadu, -gadu że jego narucenie polegało po prostu, że pieprznęło go w zupełnie drugą stronę. Tak. W drugą skrajność, czyli po prostu. Podwaliło mu. Tak. Odłaliło mu słownie. Katolik, ale katolikator, po prostu, który e, zaczyna rozmawiać z domem na gadu gadu i z takim patosem, e, z takimi emocjami. W ogóle ga gada jak potłuczny po prostu. Głóżniej niż wczoraj dziennik. Taka pani Grażynka konieczna. Ale co konkretnie mówił? No... Generalnie, czekaj, jak mam odpaloną rozmowę, bo dzień do mnie zagadał, o, a propos kultu maryjnego i tak dalej. Co mówił? No to tr trzymajmy się eee, tematu dziś. Czekaj. Spróbujmy. Eee, no czekaj, bo nie mam teraz odpalonej historii, muszę odpalić, co się opisze. Tak? Każda mówił, że on mówi, synu grzeszysz, w takim właśnie tonie, synu grzeszysz, ja tutaj do Maryi się o ciebie modlę. Aha. I generalnie grzeszysz, że tam wierzysz w takie rzeczy, że jeden jest Kościół i musimy wszyscy się modlić razem i każde zdanie, które po prostu napisał, było bez żadnej treści, pełne emocji i pełne osądów, że tak wiesz, z góry patrzy i tak dalej, więc zupełnie mi odwaliło. No i w ogóle zaczął mi gadać o tym, że, yy, że ja mu coś tam zacząłem merytorycznie odpowiadać na temat y, tego, że dlaczego nie, nie uprawiam kultu Maryjnego, nie? Między innymi. No i, i on mi rozmowa z tobą sprawia mi taki ból. Jezus Chrystus jest taką miłością, a ty, no tak, no ty z jego imieniem na ustach zniżasz się do takiego poziomu, żeby moją matkę obrażać. Czy jego mama obrażałeś? Coś takiego czy? właśnie, no, przez, przez godzinę tak do mnie pisze właśnie. Każde zdanie to jest pełne emocji, Aha. Są, po prostu zżygać. Się, znaczy, że on ma tą fazę taką, co niektórzy chorzy psychicznie, mają, że myśli, że jest Jezusem, czy nie? Bo nie, mówi, że nie, to moją wiem, matkę że wierzy, obrażasz. A? Wierzy w Jezusa i wierzy w Marię i że do Marii trzeba się modlić z jego matką i że no o, No o, o, właśnie to nawet... mówię, że on jest teraz, się wczuł w Jezusa, że mówi, że twoją, jego matkę obraża. <laughs> a, w tym sensie, no nie no. Nie no. w tym? Coś takiego, że ty jesteś... Nie zupełnie twoja wiara się nie różni od Żydów, bo ty mówisz niby o Jezusie, a w ogóle w, Niego, w ogóle w Niego nie wierzysz, w ogóle w Tobie pokory nie ma. Ja Ciebie tu osądzam, bo ja to zrobię... W... Ja, ja idę pod ludzie. sztandarem Jezusa Chrystusa. O I i, I ja wierzę, że, mi to, że Bóg mi to wynagrodzi, że ja ci osądzam w Jego imieniu i, i z takimi tekstami. Ja no, się po boję po takich myślałem, ludzi, ale... Że się zerzygam, no. ja gościa, ale jak to jest możliwe? Wyjaśni no. mi, jak to jest możliwe, że gość się zmienił z jakiegoś skrajności takiej, że jaki on był wcześniej? No wiesz co, on generalnie... On... W... Lu już eksperymentował z sobą dużo, bo to gość, mm -hmm. który po prostu non stop szukał czegoś, co po prostu mu wypełni życie, wiesz, od narkotyków i tak dalej. I nagle stwierdził, że w tych narkotykach i tak dalej on zawsze szukał tego, czego teraz znalazł, czyli Boga. I on mm -hmm. w ogóle zaczął opowiadać o jakichś czakrach, że w jego imieniu jest jakaś gwiazda, Matka Boska i coś jeszcze. I to ja was znieważyłem znak w jego imieniu. Ludzie, a mnie osłabiasz normalnie dzisiaj, teraz. No Potem mi zaczął, czekaj, już ci mówię. Eee, o, że to jeśli mój osąd ci pomoże, to będzie mi wybaczone. Bo co? coś tam... Wiesz to, co, nie, no. nie, Ja nie wiem, czy ja chcę nawet słuchać o takich historiach, bo, bo mi się robi gorzej po prostu. I, no coś, i podesłał mi jeszcze straszne historie na, Co to Halloween jest w ogóle... Nie, ja cię wyłączam, bo opowiadasz no, straszne Słuchaj, historie. Yy, co jeszcze? Chciałem coś jeszcze, ale chyba zapomniałem. Dobra, jak mi się przypomni to zadzwonię, to teraz no, jest ciekawostką, to, to był Kasper. Cześć. Cześć. To był Kasper, opowiadał o swoim koledze. Tak, rzeczywiście pamiętam, był tutaj, dzwonił kiedyś i mówił, czy nie ten kolega, bo było dziwnie, tylko mówił Kasper już o tej sytuacji. Oh my goodness było ciekawie słuchacie nocy na odwyku ja przypomnę, że można dzwonić już chyba wszystko działa w miarę co prawda komputer zaraz mi wykituje, bo zajętość procesora 100% i brakuje może trochę więcej kamera nie działa, bo się chyba spaliła I ogólnie nie jest, nie jest źle, dobrze też nie jest dzwoni Marta, chciałem odebrać Marty nie wiem kim jest Marta Zobaczymy. Witamy nocę. To jest Marta. No tak. Wiedziałem, że o, będzie witam ciekawie. Cię, Cześć Marta. Nie Marta. Nie, mąż Marty. Aha. No, <grych> no tak, korzystamy z jednego numeru. E, chciałem Ci przekazać, no. że e, mam do ciebie wielką prośbę. No słucham. Strasznie spodobało mi się rozpoczęcie wczorajszego potryku. Tak? O tym, jak, jak powiedziałeś, że odcinek, w którym miażdżysz. To był żart taki. Chciałbym, żebyś zrobił mi taki dzwonek do telefonu. To jest dzwonek, który miażdżę. Może się to przyda... Jakie zapłacę? To ja koniecznie zrobię. Dobra, to jak mam nagrać? To jest dzwonek, który miażdżę. To jest dzwonek, który Dobra, dobra, jak tak nie zapomnę. mi się to spodobało sobie, że wytnę i zrobię tego dzwonek ale tak do dzwonka nie do końca pa, pasowało no dobra, więc. to jak nie zapomnę to ale nie, ogólnie odcinek świetny, muszę przyznać, że przesłuchałem tam kilka jest rzeczy właśnie na tym siódmym niebie po prostu włos mi się jeżył na głowie, tam już mam 9 mm, tam się zjeżdżał ja się zdziwiłem, bo do tej pory to siódme niebo jakoś polecane w miarę było przez ludzi, że coś tam tak życiowo gadają, a na teraz to zajechali no, zero życiowości i do tego brak logiki. To trochę... No, nie, ale to tam w ogóle, jak tam jest mnóstwo z Radia Maryja. Tak? Jak, no. Tak, tak, tam jest mnóstwo audycji z Radia Maryja, w których przekonują właśnie, że da się Biblii hmm. nie udowodnić Wszystko. te prawdy wierzy, kościół tak. katolicki właśnie, odnośnie kultu, no to... Maryi i podków. No Jerzy, Ja to zawsze zostawiam do oceny ludzi Po prostu daję argumenty moje Które się opieram na logice Egzegezie Biblii po prostu I ich, i niech ludzie sobie ocenią Które mają więcej sensu No bo co innego no, można zrobić tam, Są tam takim człowiekiem Jakimś specjalistą właśnie Odnośnie sekt i w ogóle różnych rzeczy I właściwie wszyscy, którzy nie są z kościoła Że to, to, to, to jest sekta No tak to jest, tak się przyjęło nie? Tradycyjnie w Polsce o, chyba, w takim razie. No, wiesz, to, sekta to popularne słowo jest. No niestety. niestety no ale to tak to jak właśnie. kiedyś był jakiś tam heretyk, to teraz mamy sekta. Tak, więc, i sekta. Tak. I to wszystko wyjaś. Bardzo Ci dziękuję za to, że Ten odcinek był po prostu świetny. Życie no, że się no, Proszę bardzo, ja nie wiem, bo ja się po nim jakoś zmęczyłem psychicznie strasznie. Może dlatego, że się ek ekscytowałem, bo Jakiś ostatnio jestem podnerwiony, zalew głupoty miałem z różnych stron ostatnio i... Nie mogę iść. Nie, naprawdę, bardzo świetnie. I naprawdę proszę cię o ten dzwonek. Gdzieś, gdzieś go umieścił, to ja naprawdę ten nawet zapłacę. dzwonkiem za jażdżę. Dobra, dobra, ja sobie sam taki może wezmę. Spróbuję. No Co to powiem? ja bym nawet w twojej stronie, jak przypowiem na twojej stronie, to jest No gdzieś tam go zostawię. Dobra, dzięki, no to dzięki, dziękuję. słucham wiecie. dalej. Fajne. To na razie. To był mąż Marty. Słuchacie Nocy na Odwyku, gdzie można sobie powiadać o Biblii Bogu. Czy tak, żeby tutaj nie przejmować, że to jak, jakoby jednostronne jakieś były argumentację, po prostu nikt nie dzwoni inny z argumentacją inną, więc nikogo nie odbieram co tam będę odbierał. A propos miażdżenia okazało się z biegiem okoliczności taki efekt uboczny ostatniej audycji był taki, że odwyk się wypromował pod słowem miażdży jak się wpisze miażdży w Google to odwyk wychodzi od razu na kurze więc <głosy> dziwne tak dzwoni chyba Mateusz, Topyk, Mateusz Dobrze odebrałem, dobry guzik. Witam, Mateusz, no, cześć, czołem, czołem. Noce na Odwyku, słucham Cię. Odbierałeś może Martinie maila, którego Ci dzisiaj puściłem? Dzisiaj odbierałem około 30 różnych maili i mogę tak, nie przypomnieć, który to był dokładnie. Który to był? Wiesz co, bo ja pisałem o tym, że wymyśliłem Matkę Boską. A to chyba nie. To nie, nie. A jaka teraz była, no. bo dużo już no, jest. wymyśliłem, proszę ja ciebie, Matkę Boską Znakomitą. Ojej, to ładnie brzmi bardzo. Pisz sobie no, pisz sobie, wiki, pisz sobie najlepiej w Google Matka Boska Znakomita i tam będziesz miał linka do Wikipedii. tą edycję w sumie zrobiłem rok temu. Naprawdę jest taka? No jest, wymyśliłem. Jestem What? Matka Boska Szczona w Kongo ale co najlepsze. Później o. zatwierdził mi to jakiś człowiek ze specjalnością w teologii, a mhm. następnie przedrukowała to gazeta pod tytułem Kubier Wileński. <głos> <głos> Poważnie? Poważny, te, teraz już zaistniała. Stworzyłeś nową Matkę Boską i nikt nie, nie sprawdzał, widzę. Matka Boska znakomita. Ale jaja. Szukamy, szukamy na Google. Bądźcie z nami... Odkrywamy nowe Matki Boskie, tylko w My Nocach Nowych. Tak za, zainspirowałeś tym, że kiedy się dostałeś na listę Żydów po własnym donosie, więc... To to to są... to się... A na tej zasadzie... Rzeczywiście Wikipedia jest, no tak, to Wikipedia to nie sprawdzasz tak dobrze. Rzeczywiście z Kongo, Tak. tak. <śmieniu> I rzeczywiście jest kurier bywa, To są jakieś takie kraje afrykańskie, w których nie do końca wiadomo, co się dzieje, więc tam można wymyślić Tak wszystko. jest i nie sprawdzą. Ale jaja, a źródła nie widać. A jak ty to puściłeś w świat? Do kogo to poszła ta matka boska znakowita? Nie wiem. Ktoś to po prostu przepisał z Wikipedii z Kongo. kurier No to jest właśnie profesjonalizm mediów. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które mnie tak zdołowały, podnerwiły, zirytowały właśnie, jak, jak wyglądają media w Polsce. Oh my goodness. Kreacja bytu duchowego nastąpiła, powiada Pioluk na czacie. No i tutaj jeszcze napisali w tej gazecie, że jest ona czyszczona w niektórych częściach Afryki. Ja pisałem tylko o kogo, bardzo. Niektóre części Afryki to sobie sami wyśnili. <laughs> Proszę bardzo, jaki głuchy telefon. I teraz gdzieś I pójdzie dalej. Jeszcze, napisali jeszcze, że wiele narodów uważają za patronkę ziemi i bujnej zieleni, więc... <laughs> Moją Matkę nie, Boską, rozumiesz? Ale to jest jasny piorun nie, no to, to jest lepsze niż mój donos na siebie, że jestem Żydem, zdecydowanie. No, yy, generujemy Matki Boskie. tobież powiedział takie historie. Dlatego, hasło. dlatego Odwyk, jeżeli no. będę robił następnego jakiegoś świętego, to dam od razu znać, żebyś wiedział po prostu. Napisałbyś jakiś taki artykułik krótki o tym, jak stworzyłem Matkę Boską. O, taki Al, tytuł. Matka Boska nawet. Fikcyjna. No? Matka Boska znakomita jak stworzyć Matkę Boską? Dawaj, dawaj, rozpromujemy. Tak ludzie na czasie proponują losowy generator matek boskich. Chyba no, ja już są nawet. <głos> Dosyć proste. Może być jako ćwiczenie z informatyki. Losowy generator no, matek boskich. tam po prostu napisać, żeby losowało jakiś tam zestaw tytułu. Ja, ja bym na maturze z informatyki dał takie mhm. zadanie. Wygeneruj matkę boską Jep. losowo. Ach, no dobra. To dzięki, dzięki. To jest, no, to dobre, jest. dobry news, fajny news. Mateusz, który się przyznał, że stworzył Matkę Boską. Jak widzicie, nie jest Matka Boska czymś aż tak wielkim, jednak skoro Mateusz może sobie w internecie nową Matkę Boską stworzyć i potem ona zaczyna istnieć w świecie medialnym. Sama z siebie już dzwoni Henryk. O, Henryk dzwoni. Henryk, może on mnie nie potępi za, za Matkę Boską. Ja cię potępię, co ty, to słuchaj. Ja ci dziękuję za tak wspaniały o tem. W końcu ja już dawno ci mówiłem. To był że brutalny, bardzo, strasznie chyba. brutalny, ale wiesz chwyciłeś się czegoś, czego nikt się nie chce łapać, a ja czasami się waham, to mi trochę dodałeś słuchy. Ja się sam waham teraz. Ale to strasznie no męczy, to... wiesz, taka presja się czuje. Jejku. No i ja, ja miałem już długo kartkę przygotowaną ostatnio przez miesiąc. Jak z Polski wróciłem, wiedziałem jak ile Matek Boskich u mojej mamy w domu jest. Aż się bałem spać. I wiesz co? I w końcu przygotowałem kartkę i tak trzymałem ją, czekałem akurat do otuchy mi dodałeś i dodałem dzisiaj Matkę Boską, co tam całują w górach u nas. Ludźmierską. Ludźmierską. Tak, całuje. To prawdziwa czy wymyślona? No wiesz, ona o, gdzie, gdzie się tam objawi i szatan tam podtrzywa się pod kogoś, żeby skupić tych ludzi wokół siebie, to tam tam ją nazywają. Nie wiem, czy pamiętasz, widziałeś, zrobiłem taką kartkę, gdzie tam która Matka Boska jest ta prawdziwą z Biblii, to tam było ich dużo, ale tak wszystkie się nie zmieściły. A nie, tej nie pamiętam chyba, a może pamiętam, ale nie pamiętam teraz. Ta, no. Mam tam na profilu, zrobiłem taką kartkę właśnie, no. która Matka Boska jest tą prawdziwą z Biblii i tam wszystkie je podawałem, ale dalej mi się nie zmieściły wszystkie na jedną stronę, także mm. tyle ich jest ja drogą, no, na przykład ja tak się zastanawiam, co by powiedział na przykład pan Cejrowski na ten mój program ostatni od jakby odpowiedział na argumenty w tym sensie. No. Trzeba byłoby zadzwonić. No, ja, ja często się zastanawiam, bo ja mam gdzieś ze stu księży na moim profilu na naszej klasie i się dziwię cały czas, że na przykład widzę nawet jednego księdza, który mi się często wpisuje i nikt się nie podobuje debaty. Jakoś nie wiem, czy oni się boją. No jeszcze ani jeden ksiądz do mnie nie napisał, że że jesteś w błędzie, czy źle widzisz. I tak, ja daję takie kartki hmm. kontrowersyjne, no i dalej siedzą, i dalej, wiesz, tak, nigdy nic. Wpisują nie, się nigdy. gdzie indziej, ale pod Matką Boską, czy pod czymś kontrowersyjnym, nikt nic nie pisze, żaden ksiądz. A mam gdzieś, nie, nie Mówię, nie wiem, To jest, to jest kos... naj, najbardziej kontrowersyjny temat w Polsce, mi się wydaje, temat Matki Boskiej, no. Naprawdę. No i teraz no. powiem Ci teraz, no i mi otuchy i zrobiłem właśnie, jak całuję zakonnica, tą Matkę Boską i tam dałem drugie przykazanie, co Biblia na, na to mówi, podkreślając, nie będziesz im się kłaniał. no, znaczy, bo moim celem tak naprawdę nie jest ani obrażania, ani wyśmiewania, nic takiego. Moim celem jest to, żeby ludzie jakoś przejrzeli na oczy i zobaczyli, jak niedorzeczne rzeczy robią w tym temacie, bo no to jedyne właściwie miałem zrobić ten odcinek, miałem taki pomysł, żeby zrobić tylko jeden argument że Jezus występuje 300 razy w listach Nowego Testamentu, Matka Boska tak zwana zero razy i to by był argument miażdżący wszystko, po prostu to pokazuje najlepiej jak niedorzecznie rozdmuchany to jest temat i to jest w zupełnie oczywisty sposób widać, że ktoś przesadza strasznie no, 300 razy a miałem, a miałem wiesz co, miałem tą, miałem tą rozmowę jak byłem w Polsce, bo mieszkałem u katechetki przez 3 dni no i mieliśmy fajne debaty i ten temat poruszyłem z nią. I tak dowiedziałem się, skąd Kościół katolicki bierze pośrednictwo Maryi. Wiesz skąd? Nie mam bladego pojęcia, skąd bierze. I biorą z kani galilejskiej, bo tam się <głos> je, je, zwrócili do matki, żeby coś zrobiła w tym temacie, że wina zabrakło. Aha. Ja mówię, to po, bardzo dobre dla, dla tych alkoholików, żeby im nie mówić, bo będę ten. <głos》głos》> i słuchaj, jej mówię, i, i mi przyszło bo ona mi to użyła ten argument, dodała, mi przyszło bo głowy, mówię, do niej, bo ona też Sylwia ma na imię, mówię, słuchaj, Sylwia, a powiedz mi, czy ci ludzie, jeszcze raz później w Biblii, bo po to był, mówię do niej tak, czy wiesz, że to był pierwszy cud, tak? No ona mówi tak, pierwszy czyli nie wiedzieli, że on jest Bogiem i że robi cuda, nie? No nie wiedzieli mówię, no to pokaż mi w Biblii teraz jeszcze raz już po tym, kanie galilejskiej żeby przyszli do Maryi i powiedzieli słuchaj, a mój syn jest chory weź porozmawiaj z synem Twoim Jezusem, żeby go uzdrowił. Mówię, znajdź mi chociaż jeden werset, gdzie po kanie galilejskiej przyszli chociaż raz do matki, żeby coś tam wyprosiła o Jezusa. No tak, no to mówię, to jest niedorzeczność zupełnie, bo prośb skierowanych do Jezusa bezpośrednio było pewnie tam, nie wiem, czysta, czy ileś, a przez tą matkę, za pośrednictwem jedna. No to ludzie, hello, liczyć nie umiecie? No nie umiecie. No. A jeszcze na koniec, wiesz co, i powiedziałem taki ostatni argument, czasami jak już komuś nie mogę wytłumaczyć na prosty rozum, to już, już jak już się poddaję to ostatnie co im mówię to mówię, powiedz mi jedno, tak, tak na zdrowy rozum, już nie, nie biorąc z żadnej strony, czy ja grzeszę jak się nie modlę w ogóle do Maryi? A on mówi, no nie. nie. A mówię, ale widzisz, ty się narażasz modląc się, bo Pismo Święte mówi co innego. No. To mówię, po co ryzykować? No. no właśnie, tak. Ty... To... No dobra, to jeszcze, dzięki, no, to jeszcze ostatnia rzecz. Może jeszcze chciałem Ci powiedzieć e, też, na zdrowy rozum, jak komuś tłumaczę, to mu mówię słuchaj, ja jestem bos, tu już tłumaczę, tak biblia na prosty rozum, ja jestem bos, daję Ci kodeks pracy i daję Ci wszystko, co masz robić w tym, w tym kodeksie pracy, jak masz po prostu traktować tą pracę i mnie. I mówię, ja Ci piszę, zawsze jaki masz problem, przychodź do mnie, z czymkolwiek, jak jesteś chory, przychodź do mnie, cokolwiek źle, zawsze, tylko i wyłącznie do mnie, do nikogo więcej a ty sobie idziesz do matki mojej do menadżera do jakiegoś tam kolegi, żeby się wstawił i mówię, jak się masz czuć wtedy jako ten boss no. stosujesz się do tego regulaminu czy się nie stosujesz I no dokładnie no tak, także tak. dzięki Marty za dobry odcinek trzeba takich więcej odcinków, żebym ja też się nie wahał. a to tego. dzięki za dobre słowo, bo ja czuję coraz większą presję w ogóle przy tej swojej działalności publicznej powiedzmy o jak ją zaczynam odczuwać ostatnio Oj. no Nikt nie, nikt nie chce tego tematu wziąć, to, to no musi coś wziąć, wiesz. Nikt nie chce o tym gadać, bo... No ja bo też jest... nie chcę. Ten świat tak idzie w takim, żeby było dobrze, żeby się nikt nie kłócił. No I cały czas właśnie... w kierunku idzie, a szatan ręce zaciera. ciele. No. Tylko... no. Prawda na zawsze cierpi na tym, kiedy się milczy na jakieś tematy. No zawsze. No, no. Dobra, to dzięki wielkiem. To, to na razie. To był Henryk. Coś tak trochę jakby zacina i tak dalej. Podobno, no eee, już mniej, to chyba nowy Firefox, mój eksperymentalny tutaj, strasznie szalał. Eee, dobra, no to tak 5 sekund, minut czegoś tam przerwy i eee, na muzyczkę, aż ja się tutaj zaloguję i spróbuję przyspieszyć, bo widzę, że rwie podobno. Słuchacie Nocy na Odwyku, dzisiaj bez wizji, tylko audio samo, dobre, stare dobre audio. Audycja o Matce Boskiej, jedyna chyba w Polsce, gdzie można pogadać o Matce Boskiej krytycznie i z każdej perspektywy, jaką tylko chcecie, można dzwonić do audycji, numer zapisz sobie człowieku albo nie zapisuj po co, wejdź na stronę www.odwyk.com, tak? Nie, na www.kontestacja.com i tam jest numer telefonu, pod który możesz dzwonić albo po prostu przez Skype na odwyk.com. E, za minutkę odbieram, chwileczkę. They pulled him in and laid him on the floor Must be a Jewish child out there running wild We'll save his soul and sprinkle him with water They taught him things, they showed him what to do And never did they mention the word Jew didn't stay the same they even changed his name Christopher the son of the pastor Just a ragged boy with no crystal they saved his life but they only wanted his soul just a ragged boy. Bardzo ciekawa piosenka. Leci sobie na Jewish... Nie, jak się nazywa? Yid Life Shemais Radio Jewish Music. Leci sobie na takiej stacji i sobie leci w tle. Nie, nie, była aż taka dobra. A była intrygująca. Dzwoni ktoś, Jakub, uwaga. Zanim opowiem wam coś od siebie, to jeszcze będzie człowiek dzwonił. Witam, no na odwyku. Słyszę właśnie sam siebie tak. Psz. Przecież... Halo, halo, halo. tak słychać, przecież tam radio sobie i mów co Dobra, tylko sorry. chcesz no. na tym jestem teraz może na foni, czy nie? jesteś na foni dawaj, dawaj no to jesteś. super, pozdrawiam wszystkich, dzień dobry a już myślałem, że zakniesz że pozdrowisz tam miliony słuchaczy jak jeden z gość tak do Radia Maryja dzwonił że nie. co robi? no że dzwonił i powiedział, mam trzy słowa do ojca prowadzącego i powiedział a nie, to ja mam więcej słów i nie tak <laughs> okej okay. Nie, no bo tak, tak, napisałem trochę na czacie już. No. A słówka będzie taka, no. Yy, posługujesz się pismem świętym, tak? Tak. Aż, albo inaczej, yy, ja ciebie znalazłem w sieci, nie wiem, z y, dwa tygodnie temu, może. No, trzy. Fajnie. No, może jeszcze nie wszystko wiem, a może już o tym mówiłeś, ale ja nie wiem, no to zapytam. Dobra. Yy, no bo tak, no, posługujesz się pismem świętym, które Kościół zatwierdził, nie? E, no, ja się posługuję trzema tłumaczeniami, bo czasem jest jedno lepsze, czasem inne jest lepsze ale ogólnie one mówią dokładnie to samo po prostu kwestia gustu trochę nie no okej okay. ale teraz, tak, to e... Biblia Tysiąclecia w sumie najczęściej cytuję z Biblii Tysiąclecia bo jest po prostu dobre tłumaczenie i tak Kościół Katolicki zatwierdził to pismo no właśnie e, i czy teraz nie ma sprzeczności w tym, że w jedne, znaczy z jednej strony posługujesz się Pismem Świętym, które jest przez Kościół zatwierdzone po to, żeby negować to, co Kościół podaje do wierzenia w jakiś sposób. Rozumiesz, na przykład, nie wiem, o no. niepokalanym poczęciu Maryi i jakiś tam dogmat, tak? No tak. Ale to chyba tym gorzej dla Kościoła, skoro Kościół twierdzi, że posługuje się Biblią, opiera się na Biblii, a ja tutaj pokazuję, że wcale tak nie jest, nie? To chyba nie moja wina, tylko Kościoła, że coś jest nie tak. Ja nie chcę Kościoła bronić w tym momencie, bo ja się na tym nie znam, że specjalnie. Um, tylko co... Znaczy, który moment jakby y, uważasz, w którym momencie Kościół jakby popełnił błąd? O, to jest może takie pytanie. i to nie ma momentu, bo problemy były od samego początku, jak ludzie zaczyna, zaczynali swoje pomysły mieć. Jak sobie poczytasz historię w ogóle Kościoła, to łatwo zauważyć, że, że te zmiany po kolei e, wiesz, takie różne wypaczenia, no, wprost mówiąc się, przez całe wieki działy, ale naj, chyba naj, zaczęło się najgorzej od V wieku, kiedy się chrześcijaństwo, czy tam katolicyzm, jak to woli, zrobił państwową religią. I, no, wliczy to jest, to jest. Tak, i włączy włączono w to te wszystkie pogańskie różne kulty i zrobiła się takaś potworna mieszanka i już całkiem zaczęto odchodzić od Biblii, od tego, co było na początku, co mówił Jezus, co mówili apostowie. I doszły czyście, nauka o czyśćcu i msza doszła, nie? I te przeistoczenia różne, których nie było. I jedna z najważniejszych w ogóle rzeczy, że do nieba się trafia nie za dobre uczynki, według Biblii, nie za dobre uczynki, tylko przez wiarę w Jezusa, tylko i wyłącznie, za darmo. Przez to, że Jezus coś zrobił, teraz za darmo wszyscy wchodzą. Tak mówi Biblia i to też się zmieniło. To była jedna z najważniejszych rzeczy i najgorszych chyba. No, że w XV wieku reformacja wzięła i zaczęła wracać do Biblii nie? i to były jedne z tych rzeczy, które przywrócili. Niektóre zostały do tej pory. No. który fragment, o, jak mówisz o, o wierze samej, to który fragment masz na myśli? No to jest mnóstwo fragmentów. No Na przykład ten, który mówi... E, czekaj, wiesz co, ja ci przeczytam tak dokładnie, żeby nie było. Bo mam pod ręką program do Biblii. Napisałem sobie taki. Fajnie się wyszukuje z nim. E, o tym mówi list do Rzymian. Właśnie cały, więc tak chcę znaleźć jakiś taki bardzo fragment, jakiś jednoznaczny. Dobra, mam mów, mów. Mi się przypomniałem, na mieni. E, dobra, dobra. O, do Rzymian z piątego. E, albo nie ten czekaj. A! Komputer mi wariuje. Hmm, tu, tu, tu, tu. Eee. Hmm. A nie wiem, czy to będzie tak e, widoczne, bo Paweł, jak pisze, to on trzeba z całym kontekstem by musiał czytać jakieś dłuższe fragmenty. Eee. Czy ktoś ma pod ręką? Albo zróbmy tak, jak ktoś ma na czacie pod ręką, to mi się trochę niewygodnie szuka, operując w czema okienkami jednocześnie, to niech napisze o... Pewnie znajdą tam. Tak, macie na... No. Czat jest na stronie www.odwyk.com, jakby ktoś słuchał, a nie wiedział. To niech mi ktoś wklei fragmenty. O, zrobimy konkurs. Ludzie niech szukają. Co ja będę sam gadał? No. Jakie jeszcze pytania? To na to odpowiedzą ludzie na czacie, mam nadzieję. Dobra, to czekaj, bo ja tu znalazłem inne nie? No. Wiara bez uczynków jest martwa. Tak. No. Też, no. No i co? No nic, ale co to wierzy, ma jedno z Jest drugim? jeden, Bóg słusznie czy lecz tak, że i złe duchy wierzą i drżą. Tak jest, czyli też i sama wiara, sama z siebie nic nie daje, no pewnie. No tam pisał, to jest fragment z listu Jakuba, gdzie Jakub pisze tak. o tym, że nie ma coś takiego jak, jak teoretyczna wiara i ona wystarczy. No nie, wiara się wyraża w tym, że coś się dzieje, coś robisz. Jako przykład taki on tam przedstawia to, co zrobił Abraham, nie? Ze swoim synem, jak Bóg Aha. do niego powiedział, weź tam... Od złóż go na ofiarę, syna, jednego. Ma, gość miał 100 lat, urodził mu się syn, no to jest przecież skarb, już mu się drugi nie urodzi. nie? Tak sobie myślał i on mówi, weź go zabij. No i to był taki test i wiara polega nie na tym, że on powiedział, dobrze, ja ci ufam, tylko, że wziął i chciał go naprawdę zabić. To są te czyny, które, przez które wiara się wyraża. Ale on nie mówił, Jakub nie pisze tam o tym, że się zasługuje czynami na niebo, tylko mówi, że wiara, y, że czyny są po to, żeby pokazać, że się wierzy, a nie po to, żeby sobie, żeby to była opłata za niebo jakaś. To nie ma żadnej wagi, że, że im więcej dobrego zrobisz, jak zrobisz więcej dobrego niż złego, to się dostaniesz. Jak nie, to nie. No. Myślę nad Cięm ripostą. <laughs> znaczy, mm... czekaj, czekaj. Znaczy, jeżeli uczynki mają być znakiem wiary, tak? No tak, znaczy no, nie znakiem, wyraża się wiara. Wiara jako czyn wiary, o. Aha. Jeżeli byśmy jakoś zdefiniowali czyn, co to jest. Znaczy czyn? chodzi o to, że nie, nie chodzi o to, wiara nie polega na tym, że powiesz, wierzę, tylko że powiesz wierzę i będziesz postępował zgodnie z tym, że wierzysz, o. No dobrze, nie i, wiem, że dobrze jakby wynikają z wiary, tak? No tak. tak. tak. Możemy się zgodzić? Tak, tak. Bo, no właśnie, czyli... Czekaj, bo ja może nie zrozumiałem czegoś, albo coś mi przerwało w międzyczasie. Ty mówiłeś, że Pismo Święte mówi, że samą wiarą jesteśmy zbawieni, tak? Wystarczy to, że wierzymy i to już nam otwiera drogę do nieba, tak? Tak. I, mm, i uczynków, mówisz, że uczynki nie są potrzebne. No nie, znaczy... No właśnie, są są Dobra, nie są potrzebne, powiem tak. Nie są potrzebne, ale naturalnie wynikają z tego, że ktoś wierzy jest niemożliwe mieć wierzyć w Jezusa by mieć z Nim osobistą relację i nie mieć uczynków, które są tego efektem no, po prostu się nie da nie? to jest tak jakby była sobie jabłoń ale nie rodziła jabłek tylko gruszki, no, nie ma czegoś to po prostu się nie da no, okej, okay, dobra nie. Dokładny, taki bardzo wprost cytat jest w liście do Efezja na przykład drugi rozdział, ósmy werset mówi tak albowiem on to po takim jakimś tam znowu wywodzie mówi tak Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. No i to takie w skrócie podsumowanie tego zaznaczenie było, że to nie jest z uczynków, tylko przez wiarę. Czy znaczy, nie, no okej, okay, ja to rozumiem, że no. gdyby ktoś teraz na przykład m, totalnie miał wszystko w nosie mhm. y, i, i nagle zaczął to jakoś tam nie miał, można dawać, zajmować się chorymi tylko dlatego, żeby, nie wiem, mówił, że o, ja jestem wierzącym, tak, człowiekiem w Jezusa ale totalnie nie miałby no. żadnej absolutnie swojej jakiejś tam osobistej relacji z Bogiem No. to wtedy rozumiesz że to jest jakieś, takie sztuczne, tak? to jest nienaturalne to jest nie, nie o to ta... chodzi chodzi o to, że no, on by był porządnym człowiekiem i chciałby tym zasłużyć na niebo to jest ten problem, bo nie da się zasłużyć na niebo, o tym mówi Biblia, właśnie w tym liście do Rzymian taki długi, w, w, w, tak się rozwodzi nad tym Paweł i do Efezjan też że nie da się zasłużyć na niebo uczynkami przestrzeganiem tego prawa całego Mhm. Mm znaczy to taki faryzeizm trochę, tak? Że mam dziesięć przykazań i nie występuje ani ojote i tam nawet milion przepisów jeszcze i żadnego z nich nie chcę łamać po to, żeby, żeby sobie tam nie, nie, nie zabrudzić rachunku jakoś, tak? Żeby mieć czystą kartę jakby. Nie, to, to nie chodzi... Hmm. Tu nie chodzi o potępianie kogoś, że dobre uczynki robi, bo nigdzie czegoś takiego nie ma, to jest bardzo dobre. Tylko tłumaczy, tłumaczy ten, te listy w Nowym Testamencie wyjaśniają, że w ogóle jest niemożliwe przez dobre uczynki dojść do Boga, być usprawiedliwionym, czy tam rozgrzeszonym, czy jak to ktoś sobie chce nazwać, bo się po prostu nie da być doskonałym i z tego powodu. Znaczy, bo standardy Boga nie są takie, że trzeba być mniej więcej dobrym, tylko, że trzeba być idealnym i na tym polega cały problem, bo tego się nie da zrobić. No. <grym> Czy rozumiem, że to y, wiara determinuje uczynki, a nie odwrotnie, tak? No tak, tak. No dobra, to mniej więcej czegoś tego doszliśmy. W ogóle dzięki <grym> za to, co robisz, bardzo mi się to podoba i... i... O, dzięki wielkie. To zachęcasz ja. mnie, no, bo... Wiesz, jak trudno się to robi, tak nawiasem mówiąc? Bo... Ja się domyślam, ja się domyślam. Wiesz no. co, jak tak patrzę na to, co zrobiłeś, że masz stronę swoją, masz odwyk, nie wiem, coś masz jeszcze, bo już nie, nie Dużo trafiło mam, na nic tak. więcej. kom właśnie, teraz ta audycja leci w tym radiu, przy okazji. Słuchy, Nam ten jest. jestem w radiu, <laughs> w dwóch naraz <laughs> właściwie. <laughs> no. Nie, no to jest, to jest bardzo fajna sprawa, naprawdę, polecam wszystkim. Hmm. I A tam jak ty mnie znalazłeś, tylko na koniec jeszcze zapytam? No właśnie, chciałem powiedzieć to, i to jest takie, może trochę ten: to ma mało wspólnego w ogóle z katolicyzmem, z religią, z Jezusem i w ogóle. No. To byłem u mojego kuzyna na pomorzu no. i on mówi, że ma takie zajebiaszcze piosenki, nie? Mówię, dobra, Bartek, puszczaj. A Bartek mi puścił na walonego. no proszę, jakie przejście, nie? Puścił mi, puścił mi to raz, a potem słuchałem już przez dwa tygodnie bez przerwy, Oje. wszyscy sobie wkurzali kurzali w koło, a to jest taka mądra piosenka. No. I mówię, kurczę, dziwna. ten człowiek ma coś do powiedzenia Zacząłem szukać i rzeczywiście okazało się, że ma sporo do powiedzenia No Przecież dużo no? mam, to prawda No, tak. także raz jeszcze dzięki Nie blokuję linii no, wow. i będę się przyszukiwał dalej no, no to powodzenia na razie, cześć Cześć. To był Jakub To był, o, ten telefon mnie, kurczę Podniósł na duchu, proszę państwa O, widzę, że awarii napisałem przez 3i Na www.odwyk.com Normalnie widać by było Moją za przeproszeniem twarz tak w przybliżeniu mówiąc i tak ogólnie, nie? bo nie każdy mógłby odpowiedzieć, że to twarz. No ale w miejscu, gdzie normalnie ma twarz, to ja mam właśnie to, co twarzą nazywam. I nie widać tego spodu tego, że kamera się zepsuła, więc przepraszam wszystkich, bo mnie nie widać i tak jest mniej sympatycznie. No dzwoni przed chwilą, e, Rejs. O, właśnie, to Rejsa odbieram. Uwaga, Rejs. Na linii jest Rejs. Cześć. O, o chyba słychać. No, no na od ryku, tu się gada o Biblii i o czym się chce w sumie. Halo? No halo, cześć, cześć. Aha, cześć Martin, słuchaj, bo tu ja go słyszę z radia, mm -hmm. z kontestacji akurat to co leci. No. Ale wiesz co, bo akurat to akurat zastanowiło, znaczy ta ostatnia rozmowa dosyć ciekawa była. Mhm. Mm I, bo tam te maryjne tematy do tak lekko no, zlewam, bo to jest jednak taka... Poboczne tematy. To jest raczej tradycja, prawda? No tak, ale kontrowersyjne no. są, trzeba przyznać, nie? Ważny temat, ale to nie aż tak istotny, żebym się aż tym przebudował ale zajmować, mhm. na przykład tych uczynków mhm. i wiary, prawda? Mhm. To jest o tyle, o tyle ciekawe i istniejące, że że ja rozróżniam nauczanie Pawła i Jakuba na przykład. Czyli no. nie traktuję Pisma Świętego równorzędnie. Okay. Znaczy, a inaczej, nie każdego autora równorzędnie. No dobra, no, a w sumie czy oni się tak przeczą sobie jakoś, myślisz? Bo znaczy, tak pozornie może tak wyglądać, rzeczywiście. Znaczy, znaczy kontrowersyjne, znaczy można powiedzieć, że z kontekstu Pisma Świętego wynika, że tam, jakaś tam jakiś konflikt istniał, prawda? Mm -hmm. No, czy no to no. nawet kilka, co jakiś czas oni tam wspierali o to, czy tam no tak, to, ale są to są poboczne przykład? rzeczy, bo w takich najważniejszych to oni byli zgodni zdecydowanie. No być może, no w każdym razie w pewnych miejscach Paweł akurat... Słuchaj tak. mnie w Skype'ie przy okazji, a nie w radiu, bo tam jest opóźnienie takie i No właśnie będzie problem. No ale tego, znaczy wracając do tematu... Mhm. Znaczy pamiętasz, Babel mówi taką kwestię, że o, o swojej ewangelii, prawda? Tak, tam był taki spór właśnie, że jeden mówi jest Pawłowy, drugi jest Jakubowy, trzeci no właśnie, tam kogoś. Tak, ale on, on to mocne, mówi, że to jest bez sensu kto, myślenie, prawda? Żeby pójść za moją ewangelią, prawda? Mhm. I Że jak byłeś czas? Był? Mówi o mo moja ewangelia. No nie, Paweł mówi właśnie, dementuje to i mówi, że Ewangelia jest jedna i ona jest chrystusowa, a nie Pawłowa, czy tam Jakubowa, czy inna. Tak, no tak, ale tak. on się tutaj jakby takim, można powiedzieć, najbardziej właściwym sukcesorem tego całego sporu. On był najbardziej aktywny po prostu i szedł tam, gdzie inni nie chcieli, mniej <śmiech> więcej tak jak ja, jak robię To odwykle. no To nawet tam bez dwóch zdań, ale mhm. jednak ja sądzę, że on miał jakby największe objawienie, ponieważ apostołowie otrzymali apostołowie otrzymali objawienie, można powiedzieć, z ust Jezusa, jako, jako człowieka. Mhm. A, a Paweł jednak, jak mówi, otrzymał poprzez objawienie. I to się no, tego tak. mocno tak akcentował. I no dlatego więc. na przykład ten, ten konflikt, który występuje w liście Jakuba, jest jakby, jest jakby taką mocną kontrą wobec tego, co mówi Paweł że tak naprawdę konflikt, który jest opisany gdzieś tam w liście chyba do Efezjan, czy Galacjan, czy którymś tam, dotyczył Pawła i Piotra. Jakub tam nie miał nic w tym wspólnego akurat? Nie. nie. Tu, A nie tu też tu chodzi, tam występował? O, tu chodzi o słowa, które mówił, do których tam, ja, znaczy, zdaje się, że, no, znaczy, zdaje się, no, Paweł mówił, prawda, o wierze, o tym, o, dokładnie szczególny nacisk na wiarę. na, na, na, na, na z, znaczy, na wiarę, prawda? Nie na tak. Uczynki, tak, tak. Tłumaczył, że to jest... Y... No tak, tak, ale to inni tego nie robili. Znaczy no, to znaczy? No dokładnie, nie mieli takiego samego dokładnie poglądu, że nie przez uczynki się wchodzi do nieba. Znaczy nie, to właśnie Paweł jakby tutaj całkowicie odrzuca kwestię uczynków. On traktuje zupełnie utylitarnie Jakub mówi wręcz przeciwnie, że przeciwstawia takie, się takiemu jakby stwierdzeniu i mówi, że, że, że wiara jest jakby drugą sprawą. Najbardziej istotną są uczynki, ponieważ. O, jestem tu zgubiony. <grywa> <grywa> no po prostu mów nie słuchaj, nie słuchaj tam siebie. No. Ciężko mi, bo ja nie mam słuchawek. <grywa> No, ale chodzi mi o, o co, że znaczy generalnie jakby po, po, po długoletniej lekturze Pisma Świętego stwierdzam, że, fund, że fundamentalnym jakby funda, fundamentem jest tutaj nauczanie Pawła. No Wszystko ja myślę, że Dlatego mm -hmm. dlatego się wycofuję od takiego twierdzenia, co się z biblijnego lub, nie, lub mniej lub bardziej biblijnego. Generalnie interesuje mnie, czy to się z Pawłowego lub nie Pawłowego, prawda? Wiesz, ja nie widzę tutaj żadnych różnic pomiędzy innymi. Znaczy nie, inaczej. Różnice to ja widzę. Oczywiście oni z innych punktów widzenia wszyscy autorzy listów w Nowym Testamencie pisali i na co innego przykładali jakby nacisk i wagę. Rzeczywiście, na przykład, Jakub tutaj zwraca uwagę na te uczynki, że to jednak jest jakoś istotne. Paweł skupia się na tym, żeby wykazać, że to uczynki nie są ważne, tak, jeżeli chodzi o, o wejście, dojście do nieba, czy tam do usprawiedliwienia dojście przed Bogiem. Tak, tak, Ale oni się tak naprawdę zgadzali, oni po prostu pokazywali z innej strony to samo, no, Patrz, taki jest fragment są... jest z liście Jakuba, tylko przeczytam, bo to krótkie. Napisał tak, ja. ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj, jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. I co on miał na myśli? No dokładnie to samo co Paweł, czyli że musisz przestrzegać całego prawa, jeżeli chcesz w ten sposób dojść do nieba, albo zdaj się na Jezusa, no nie ma innego rozwiązania, to oni się zgadzają ze sobą, po prostu inaczej to opisują. No tak, no wiesz, no z, ty, z naszej perspektywy rzeczywiście można mówić, że oni się zgadzają, albo inaczej, można to jakoś tam scalić, mm -hmm. ale w tym w momencie, w którym ten, to, to się działo, zdaje się, że oni mieli ze sobą na W każdym razie bardzo, Paweł bardzo akcentuje swoją, swoją, um, swoją odrębność, on nawet tłumaczy, i, um, um, zdaje się, nie pamiętam, o którym to było liście, ale chyba w liście do Rzymian, ale nie jestem pewien, nie, nie będę to z głowy przypominał, jak to otrzymał objawienie, prawda? Potem poszedł do Arabii, nie kontaktował się z nikim. Tak, z, tak. Od nikogo tego nie otrzymał, od samego, samego Boga. Tak, on tam po prostu dowodzi tego, że to nie jest nauka ludzka, tylko on to ma od, bezpośrednio od Boga. No. Ale tobie to jakoś tak lekko przechodzi. Co? No, <laughs> Wchodzi do punktu dziennego nad tym. Na to jest dosyć mocne, ponieważ później, na przykład no, kiedy umiera znaczy, o jest... apostołach. Znaczy... To o których apostołach mówi? Nazywając ich arcyapostołami, prawda? Aha, o, dobre od, pytanie. Od kogo mógł otrzymać takie bady? No przecież od jakichś tam podrzędnych jak, jak, jakichś tam nauczycieli, to m, którzy się tam coś tam jakoś zrobią wielce, na pewno by tego nie otrzymał. Tym A, bardziej, że kontekst wskazuje, że to byli na pewno Żydzi. No tak, Dobra? ale apostołów było dużo. To nie, jest absolutna nieprawda, że było ich dwunastu czy tam iluś. Ich tam było dużo więcej. Ja Nie, sądzę, że nie, no to... zgadzam się. 70 Co najmniej 72, prawda? <laughs> apostołów? No nie, nie wiadomo, ile było, po prostu no, byli. No, byli tak, jak byli. Tak, byli, i... dokładnie. Ale, ale zdaje się, wiesz, jest, nie, jestem przekonany, że. Znaczy, przekonany, no, w, w, no tak mi się, tak to widzę i tak to czytam. Jest to, jest, następuje konflikt. Oczywiście z naszej ludzkiej perspektywy, tak samo jak między Pawłem a Barnabą, jakiś tam konflikt, oni się rozeszli każdy w swoją stronę. No tak, w którymś tam momencie rzeczywiście było. No okej, okay, czyli podsumowując to uważasz, że lepiej się trzymać tego, co Paweł pisał? Tak, żeby zachować, że tak się wyrażę, jedność myśli i działania. No tak, okej, okay, no ale wiesz, tak naprawdę w praktyce, jeżeli ty się trzymasz tego, co Paweł napisał, a ja się trzymam tego, co Paweł napisał, plus tego, co reszta, to nie jesteśmy wcale w konflikcie. Będziemy nie, to samo robić. Za, zapewne. To nie, no, trudno więc. być w tym, w tym układzie w konflikcie, ale ciężko będzie dojść do właściwego objawienia. To znaczy ja droga Jakuba jest drogą, jest w pewnym sensie pozorną drogą. Nie, ja nie sądzę. Ja, ja, ja myślę, znaczy jak ja to czytam, to widzę to samo, co jest cała całej reszcie Biblii. Znaczy nie widzę tutaj po prostu konfliktów, ani sprzeczności żadnych, więc nie no problem. Ja nie sądzę, żeby to był po no go nie znaczy dostrzegam fajnie, nie, nie, nie dostrzegam, bo jak bym, jak zacznę widzieć, to będę widzieć, dobra, okej okay. żeby jeszcze nie zdążyli pogadać, dzięki Jasne, wielkie dobra. za, za myślę, telefon na razie, no, a to była ciekawa rozmowa była, bo w sumie pierwszy raz chyba słyszałem, żeby ktoś jednak rozdzielał pomiędzy autorami Biblii, bo e, jak ja sobie czytałem, no właśnie, ja miałem takie podejście, jak Paweł miał, ten apostoł właśnie, tak jak tutaj Rejs powiedział to był Rejs Yy, że ch nie chciałem, żeby mi ktoś opowiadał znowu następnych jakichś teorii, że nie wiem, jak z, wiecie, no, odkryłem, że nie ma w Biblii czyśca, nie ma Marii, nie ma tego, nie ma tamtego i od tego momentu zacząłem być nieufny co do nauki ludzi i robiłem tak jak dokładnie jak Paweł to potem opisuje jak wcześniej opisał Biblii, że on chce sam po prostu, on plus Bóg i chce sam dojść do prawdy, a nie żeby mu znowu ktoś wmawiał coś tam, nie? Ciemnotę wciskał ja to samo wziąłem. W związku z tym y, czytam sobie Biblię sam, nie? I chciałem przeczytać sam, a dopiero potem, żeby ktoś mi tam wyciągał wnioski jakieś, ewentualnie. Jak już sam przeczytam i nie będę uprzedzony, bo się tego uprzedzenia boję, bo ono jest niebezpieczne strasznie i uniemożliwia czasem trzeźwe spojrzenie na tekst prosty, nie? No i sobie patrzę, y, tak sobie czytam i, i nie widzę właśnie takich różnic. Nie widziałem różnicy między listami Pawła, listami Jakubanz. Widziałem tylko, że oni inaczej piszą w innym stylu, o czym innym mówią, ale nie było nic sprzecznego. Ale jak mówię, nie wiem, może jak ktoś mi da jakiś dobry argument, gdzie jest sprzeczność, to to może zobaczę. Dobra. Okej, okay, mam nadzieję, że wszystko działa. Słuchajcie, nocy na odwykłe, można dzwonić i właśnie ktoś dzwoni i ja odbieram właśnie. Miał być o matce Boskiej, a jest całkiem o czym innym. Dobra, to nawet lepiej. Dzwoni chyba Damian. Cześć, cześć, cześć, cześć. Zadzwonił i się rozłączył i poszedł. I nie ma. No to to nie ma. Kielu powiada na czacie, dobra, Martin, nie chce ode mnie odebrać, to nie dzwoni. Jak to nie chce? Chce, co mam nie chcieć? To dzwoni Łukasz w takim razie. Po kolei leci. Cześć no? Łukasz. No, cześć. Nie? Cześć Martin. <grych> cześć. O czym będzie? Y o Matce Boskiej. Yeah. W ogóle Wracamy pierwszy, do tematu. Raz, pierwszy raz jestem na nocach na odbyku i w ogóle tak się trochę może stresuję, mimo, że prowadziłem w piątki tam na stancji, no. No. no. Ale jednak to co innego teraz nocy. Czy ja wiem? Chyba luźniej, bo noc, nie? No, no trzeba ci się nie... Dobra, no to... Co ja chciałem powiedzieć? O, o matce A. miało być. No ten odcinek mi przypomniał, że ja w te wakacje dość dużo tej matki przeżyłem, ponieważ <laughs> byłem na, na pielgrzymce z Warszawy do Częstochowy. O, to ja cię nie puszczę, bo ja chcę wiedzieć. Ja nigdy nie byłem na pielgrzymce. Dlaczego się idzie na pielgrzymkę? Nie wiem. No to po co byłeś? Poszedłem czy to jest. Bo ja słuchałem od wieku, tylko ja chciałem też trochę poznać inne strony, co inni chcą powiedzieć, się trochę posprzecząć, porozmawiać Aha, z ludźmi. No i dobrze, fajnie. No, ale idzie się do obrazu z intencjami. Tak, Aha, tak zauważyłem. Z intencjami. A. No. Znaczy ja się zastanawiam, jak ludzie to, to tak sobie w głowie tłumaczą, że idą co przekupić kogoś czy coś. Bo to tak więcej wygląda, że w ogóle cała ta koncepcja Matki Boskiej to wygląda tak, jakby ktoś po znajomości coś chciał załatwić, nie? Tak jak była, że w Kanie Galilejskiej nie mają wody, no to idą do Matki, Matko, dawaj, wody, nie mamy, nie? Ona idzie do Jezusa i my załatw wódę, bo nie mają. No i to takie polskie no i to, bardzo. Dokładnie taki argument mi dał ksiądz, bo ja tak się właśnie tam poszedłem, szedłem i tam w końcu... W końcu miałem te kapliczki po drodze. W końcu zapytałem tam ludzi, zacząłem niektórych tam no, znajomych pytać, co o tym sądzą. No i zawsze się kończyło, że nie wiem, ja nie wiem iść do księdza. To, to w końcu poszedłem do księdza i się pytam, no czemu my właściwie tutaj tak dużo tej Maryi mamy? No, no i on powiedział, że no tutaj bardzo ważna jest, ponieważ właśnie yy, poszli tam ludzie do Maryi poprosić o wino. I dlatego mamy pełno Maryi, bo poszli poprosić kiedyś raz o wino, tak? Tak. No argument nie do zbicia, no. <laughs> yeah. No i z tego jednego fragmentu są tak, te obraz Matki Boskiej i oddanie się pod opiekę kraju jako królowej Polski i wszędzie kapliczki na każdym rozdrożu, więcej niż Jezusa 30 dokładnie, razy. Dokładnie, w ogóle I to jest, wszystko z tego, że ktoś jest, poszedł do... Jezusa. I to, po to z tego powodu, że ktoś zapytał ją, bo się bał podejść do Jezusa, tak? O wino. No, no, a jeszcze chciałem powiedzieć o. O, o tym zdrować Mario, te różańce. No. To, a sytuacja nie jedna, że w końcu tam przyszedł czas na różaniec, no to każdy wyciąga. No ja nie miałem. A i tak do mnie wyciągałem chyba. No. No i, no i wyciągają, zaczynają mi zdrować Mario i nagle za rogiem ktoś kompleks rozdaje za darmo tę grzywą. Co rozdaje? Co, ludzie robią? Co rozdaje? Kompot. Kompot w sensie takim jakim? Takim, że można sobie ze szklanką przejść i A sobie taki wlać. kompot. Ja myślałem, że kompot do ćpania. Albo herbatki, kawy. A, a okej. Okay. I każdy przerywam modlitwę, żeby biec do kompotu. No tak, bo, bo Matka Boska nie ucieknie, a kompot za rozkradną, wiadomo. To sensowne właściwie. Nie? No no co? Właściwie chyba tyle, coś. takie były. ludzkie. No nie, ale poczekaj, no bo w końcu ty byłeś na pielgrzymce, ja nigdy nie byłem, no i co, miałeś intencje, czy co? No bo ja rozumiem, że się ja chce się pogadać, polemizować, różne, różne punkty widzenia widać, ale żeby od razu na pielgrzymkę iść, no to trochę znaczy... dziwne takie. Ja powiem tak, ja miałem takie pociągi, żeby sobie gdzieś, gdzieś się wybrać, jakąś podróż, zwłaszcza jeszcze potem, jak przeczytałem, jak z Simpsonem nad morze pojechał. A... ja miałem motorek, to zawsze też chciałem gdzieś jechać No. i potem zobaczyłem, że był ktoś, który pojechał, że się da, że to, co rodzice mówili, że to że się nie da, to, to była nieprawda. No, nie, że to nieprawda. <laughs> No i no, chciałem sobie też w te wakacje gdzieś jechać, no, dobra, władza rodzicielska jest i nie pozwala, no, pielgrzymka, no niech będzie, na nowe z Warszawy, a co pan, no i poszedłem. Aha, to, aha, no nie, no wiesz co, to nie to samo, bo ja jechałem sam na takim sprzęcie no, no, no. mało ten, a ty jechać, szedłeś z paroma tysiącami ludzi, no to trochę inaczej, no do czegoś no. trzeba zacząć, ale to dlatego? No głównie dlatego, ale też chcę właśnie pogadać z innymi Wiedzisz, jakie, no, no, jakie mają zdanie na No dobra, jakieś doszedłeś do jakiegoś ostatecznego wniosku czy nie w sprawie Marii? Czy nie masz zdania jeszcze na ten temat? Na pewno za, za dużo stanowczo <laughs> Powinno być mniej kapliczek o, Tobiasz mówi na czacie Jak jechałem rowerem z Warszawy do Tułowic i z powrotem to widziałem 10 kapliczek Marii i jedną dla Jezusa Czyli powinno być no to, odwrotnie. To, to, ja, to ja żadnej nie widziałem dla Jezusa. <laughs> no tak, to, to coś jest zaburzone, zdecydowanie. No dobra. A słuchajcie odcinku z wczoraj w odwyku, może? O, oczywiście, to on mi właśnie przypomniał. O, no i. Aha, i co? Te argumenty są przekonujące, czy ja tylko tak fajniej no, się wydzieram, tak, czy, czy nie? Bo sobie? ja tak naprawdę też się tam zastanawiałem, i jedyne, co znalazłem na odwyku, to ten odcinek Kylam, i on mi tam to trochę powiedział. A. To tak trochę za mało było miałem ci nawet napisać, że ktoś tam może coś powiedział ale tak, ja bo wiesz, temat sam. kontrowersyjny to ja trochę wolałem, żeby na niego pomylej, pomyje leciały, a nie na mnie no ale w końcu teraz już nie wytrzymałem po tym jak, w, jak coś nazwała, siódme niebo jak w tym podcaście ludzie, <śmiech> kurde, cytowali argumenty takie niedorzeczne, no, nie, nie wszystkie ale większość była no, no, słaba strasznie no tych argumentów, e, które niby mają pokazywać, że kult Marii to z Biblii jest jak z Biblią za Pan Brat w ogóle jest ta cała, ten cały kult, no to ludzie, no to już nie zdzierżyłem, no a miałem nie robić i nie odzywać się. Po prostu tak to było irytujące już trochę dla mnie. no się za bardzo irytuje ostatnio, faktycznie. A jeszcze przypomniało mi się, co ten, co ten ksiądz y, tłumaczył, czemu, czemu on się trzyma kościoła katolickiego. No powiedział mu mi, że to jest no. wygodne, że on nie musi się niczym przejmować, że to, co ktoś tam, że to, co papież ustalił, to on tak będzie robił i nie musi się na niczym zastanawiać. Poważnie, tak wprost powiedział? Tak, powiedział. Szczery gość, no, no pewnie go wyrzucą za to, nie? Bo to powinien tak trochę zmienić, że a, Bóg mi kazał coś tam, nie? A, to, a bo wygodnie mi bo fajnie jest no. No, jeszcze, jeszcze bo myśleć tam, nie muszę katechetka jeszcze w szkole bo ja tak często sobie przychodziłem zwłaszcza po nocach na, zwyku, na następny dzień rano religia, to zawsze coś tam mówiłem no. i ona w końcu na pewnej, pod koniec pewnej lekcji powiedziała mi żebym nie czytał Biblii, ale jak już czytam to, żebym jej nie interpretował <laughs> Aha. bo? nie powiedziała dlaczego bo, bo, aha, powiedziałam, bo zrobili to ludzie mądrzejsi ode mnie. Biblię napisali, tak? Rybacy, nie. gdzieś tam co. Że zinterpretowali A -a. ludzie mądrzejsi ode mnie i ja nie powinienem jej w ogóle. No, no próbować tak. zrozumieć, że ktoś to za mnie zrobił. Tak, to jest ta ślepa wiara w autorytety, że nieważne, co by jakichby nie mówili, i tak trzeba słuchać, bo to autorytet. Tak, z definicji. Nie? No. O, jesteś. Ja się, czasami mi się zdaje, że ludzie nie mają po prostu mózgów, bo się nie urodzili z nimi, urodzili się bez nich i dlatego polegałem na mózgach innych, byle kogo, byle swojego nie używać. Nie wiem, nie mają czy co, boją się. O, ludzie. No nie dobra, to, to dzięki, dzięki. Dobrze, że niektórzy mam, ty masz widzę, myślisz i dzwonisz no. jesteś aktywny. No i okay, fajnie. Okay, to na. <laughs> tak jak ja. To na razie. O, Dzięki, cześć Cześć. No więc słuchajcie, Nocy na Odwyku Pójdźmy sobie jakiś weselszy podkład Bo się coś smętnawo zrobiło, nie? Lubię Lubię. To. Dobra, Kielu zaraz cię odbiorę Ale najpierw ja chciałem przeczytać komentarz Ze strony www.odwyk.com pod moją audycją, się spodziewałem, że będzie dużo więcej takich komentarzy, a tu tylko kilka raptem, było to niedobrze, powiem. Bo to znaczy, że odwyk nie trafia do tego, do kogo ma trafiać. Odwyk miał być do ludzi z ulicy, którzy się trochę zbulwersują, trochę się wkurzą, bo przychodzi Martin, taki, coś śpiewa piosenki o nawalonym i, i gada nagle tutaj tak, ni w pięć, ni w dziewięć, że, że Maria to nie z Biblii jest i kult jej to się właśnie Bogu bardzo nie podoba, Nie? Myślałem, że byłem Martyn, co za bzdury gadasz, jak możesz, jak możesz, w ogóle się oburzą, tak, nie? A tu się tylko fatalistka oburza i mówi tak. No więc nie rozumiem, skąd bierze się u Martina tyle zacietrzewienia przeciwko Marii, Matce Chrystusa. Tak zaczyna wypowiedzieć. No więc ja już tu mogę wymienić. <laughs> po pierwsze dlatego, że głupoty o niej powiedział, e, padły, prawda, słowa głupie, nie takie, to? w podcaście Siódme Niebo i to była bezpośrednia przyczyna zacietrzewienia, bo po prostu zirytowało to, że ktoś opowiada wbrew ewidentnym faktom głupoty ludziom, nie? I opowiada ludziom takie rzeczy, wykręcając kota ogonem, kiedy to jest dosyć prosta sprawa, naprawdę. To po pierwsze. Po drugie to, że ja mam dość patrzenia, jak ludzie dookoła mnie, całkiem fajni ludzie, naprawdę w Polsce jest kupę fajnych ludzi, co by nie mówić. Jest dużo głupoty, dużo tam brudu, pijaństwa i tak dalej, złodziei. Dużo, ale dobrych rzeczy jest też dużo. To taki dziwny kraj, że dużo skrajności i nie zależy na tych ludziach. I szlak mnie trafia, jak sobie czytam historię albo widzę naokoło y, ludzi, którzy wpadli w tą obsesję, w jakąś dziwaczną niewolę, zniewolenie figurkami, jakimś dziwnym takim poglądem, że trzeba się kłaniać ludziom, figurkom, drewnu, metalowi, że, normalnie, że potrafi inteligentny, trzeźwo myślący człowiek Dostać świra kompletnego, kiedy nagle przy, pokażą mu jakąś figurkę kobiety z dzieckiem i jemu dokładnie, kompletnie odbija, nie? I zaczyna się modlić do kawałka drewna, mówić, że to jest fajne, ignorować kompletnie to, co Biblia mówi w bardzo prosty i jednoznaczny sposób i, i robi swoje. No nie, no po prostu tak, to mnie irytuje i zacietrzewiam się troszeczkę, bo, bo słusznie, No. Yy. Zresztą jeżeli to kogoś nie przekonują takie argumenty, to może przekona ich, nie wiem, no historia. Albo hej, może, może jest tak, te, i tak należałoby sprawdzać, co jest słuszne, a co nie, patrząc na to, kogo Bóg nagradza, a kogo nie. Jeżeli naprawdę kult Marii jest taki fantastyczny dla Boga, to wy, niech mi ktoś to wyjaśni. Jakim cudem Bóg tak błogosławił Stanom Zjednoczonym, które wyrosły na protestantyzmie, gdzie Marii, kultu Marii mowy nie było o żadnym kulcie Marii, Nie. Że gdzie tamtego nie było. I jakoś, zamiast im dać w Dupsko, to on dał w Dupsko Polakom, którzy uwielbiają Marię i się nam no, do niej do, modlą, nie? To Polacy mieli tak, po to szwedzki mieli i wojna z Turkami, i z Ruskimi, i z Niemcami, cały czas wojny, aż potem były rozbiory. A po rozbiorach co? Od początku dalej, jak była niepodległość przez chwilę, no to se chwilę pobyła, a potem Jebut, druga wojna światowa, a potem komuniści. A potem było znowu chwilę, jakieś coś tam, jakieś yy, optymistycznie nic, znowu. I jak się patrzy na tą historię, to tam cały czas siedzi ten kult maryjny. No nie wiem, co przez to, czy nie przez to, czy przez inne rzeczy, no ale hello, gdyby to naprawdę tak ważne było dla Boga i było to skandaliczne, że ktoś nie uznaje samej matki Boga. Dla Boga, gdyby to było nie do przyjęcia, to by naprawdę kopnął w dupsko z Amerykanów, a zamiast y, sprawić, żeby że byli bogaci, że tam się wyjeżdża na roboty, że to, tam komunizmu nie było i kraj był w miarę wolny. No właśnie jest dalej. Zdecydowanie bardziej wolny niż Polska. No, więc mówię, no coś tu nie pasuje, nie? Mnie to przekonuje, bo jeżeli zakładam, że Bóg w ogóle jest, to powinien jakoś reagować na to, czy robimy coś dobrze, czy źle. No, więc jeżeli... Tak sobie teoretyzuje. Jeżeli ten kurt, kult maryjny, oceniając już na samych faktach, byłby dla Boga czymś niedobrym, za co, czymś, za co się każe narody całe, to, to moje zacietrzewienie przeciwko Marii jest chyba rozrozumiałe, nie? No mam dość tego, żeby ludzie oddawali ten kraj w ręce jakiejś marii, czy tam kultu maryjnego, bo to o to chodzi. Ja to nie chodzi wcale o osobę Marię, tylko o kult żeby robili z tego kraju coś takiego, gdzie Bóg będzie karał po prostu ten naród, nie? No po prostu nie chcę tego i mnie to zacieczewia. Wyjaśniłem, skąd się bierze za czy nie. No to, to dopiero początek był, a teraz dzwoni Kylu i powie coś. A ja ciąg dalszy nastąpię. No to dzwoni Kylu. Cześć, Kylu. Jesteś tu? Halo? Halo? Halo? Halo? Podłącz mi Halo? Klucz. Podłącz mikrofon. O, jak to? Mamy Będę sam z sobą gadał? Nie, jest... Bo coś było słychać. No jak? No jak co? Halo? No cześć, halo, halo. to ty mówisz czy ja, bo nie wiem, nawet już... A, jest, Ciebie? Tak, słychać. Czy gadam sam ze sobą teraz? mówię, że nie słychać. No po prostu mów i się nie przejmuj niczym. Dobra. Chciałem y, się odnieść do tego argumentu o pośrednictwie Marii na podstawie tego wesela w Kalni No. Sobie od, otworzyłem sobie y, tę Ewangelię Jana, i tutaj to pośrednictwo jest takie bardzo słabe. No bo tu jest no. sam tak, że jak zabrakło wina, no to matka Jezusa powiedziała do niego, że nie ma już wina. A Jezus odpowiedział, no tak, y, tłumacząc na język współczesny, a co mnie to obchodzi? No właśnie, ja. dokładnie tak powiedział. Jeszcze powiedział, co mnie to obchodzi kobietą? Do tej umiłowanej, super wybranej matki powiedział kobietą, nie, zamiast, mamusiu, już pędzę jakby to był Kaczyński, to by tak zrobił o, mamo, przepraszam, zagapiłem się a tu mówi, a ten mówi co mnie to obchodzi kobieto, nie? trochę dziwne pośrednictwo jakieś słaboskuteczne wydaje się troszeczkę natomiast, natomiast no ostatnio odnoszę wrażenie że dla dużej ilości ludzi nawet nie ma dużego znaczenia że tak powiem, co mówi Biblia czy, czy albo czy Biblia jest prawdziwa czy nie tylko mm, takie podejście niektórzy mają, że e, jak ja się urodziłem katolikiem to już nie powinienem umrzeć jakbym się urodził w jakimś innym kościele no to bym to był w tym innym i mm, ciężko jest do takich ludzi dotrzeć merytorycznymi argumentami Właśnie ciężko i tu jest trochę problem, no i się zastanawiam, czy jest sens gadać w takim razie merytorycznymi argumentami. No może innymi trzeba, nie wiem, jakimi. Piosenkę napisać o tym, czy co? też mam takie ostatnie wątpliwości, czy, czy takie merytoryczne przekonywanie ma sens, czy nie lepiej właśnie, nie wiem, jakąś inną drogę obrać. Natomiast jeszcze chciałem się Ciebie spytać o zupełnie inną e, kwestię, nie z tematem tak przed, przed jeszcze na no, tam na odbytku, zanim się zaczęło, przed 23, tak sobie oglądałem tu jest na dole strony burza tagów no jest nie wiem, chyba nie było na ten temat odcinka no jaki? piekło, bo szukałem, szukałem czegoś o piekle było, Widzisz? było, było no właśnie może nie wiem, może akurat ten odcinek ominąłem. natomiast chciałem właśnie sobie odpalić a widzę, że wśród tagów nie, nie ma nie ma słowa piekło. Dziwne. No, no nie wiem, w każdym razie będę szukać, będę szukać inaczej. Uh, ale, ale szczęśliwy jestem, bo się wytrwałość się opłaciła, w końcu się dodzwoniłem, a iść, iść spać już miałem. Bo. Uh, jeszcze tylko tak chciałem na dobranoc uh, poprosić o, um, czy, o modlitwę, bo mam w piątek egzamin oh. i, końcowy. W sumie dzisiaj doszedłem do wniosku, trochę za bardzo się tym wszystkim przejmuję no w każdym, razie, w każdym razie jeżeli komuś by to leżało na sercu to bym był bardzo wdzięczny a, a co kończysz? Yy, finanse Finanse. Wow. no to jak ktoś uważa że chce pomóc to niech pomoże no zawsze poprosić Boga można czemu nie? jak się wierzy, że On to spełni no w każdym razie yy, wielkie dzięki i życzę, życzę miłej nocy ja spadam teraz spać no to późno. dzięki Dzięki wielkie. To był Kylu. Poszedł spać. Dobranoc. O Kylu powiedział, idzę na czacie jeszcze. Może tak w skórę dostajemy, bo Polska Mesjaszem narodów. Powiedział, może tak dostajemy, bo Polska debilem narodów albo coś takiego. Jest. Skoro ludzie nie potrafią przeczytać Biblii i wyciągnąć prostych wniosków, to może sobie naprawdę zasługują na to, co ich spotyka, no bo ja, ja wierzę, że tu jest sprawiedliwość jednak we wszystkim, co się dzieje. Zobaczmy, so, jeszcze raz rejs. Dobra, jeszcze raz rejs będzie. Jeszcze raz. O, będzie opóźnienie znów, czuję. Halo. Halo, halo. O, jest dział. O, cześć, Martin, to jeszcze raz ja. Cześć. Wiesz y co, bo tak sobie przypomniałem jedną rzecz. Aha. Ponieważ ja jestem protestantem z krwi i kości, no, żywy tak. protestant na antenie. Tada. Tak. da Na da Najbardziej protestant jeden protestant, ale... Ale, ale, ale, ale. Kiedyś w rozmowie z takim jednym katolikiem, Znalazł, znaczy on wskazał mi na pewien werset Pisma Świętego, który mnie mocno uderzył. O! No, tak. Jaki był? Nigdy o nim nie, nie słyszałem, bo zawsze są te takie tradycyjne, prawda? To z Ewangeliana i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Hmm. I tak dalej. A tutaj zastrzelił mnie po prostu. Znaczy chodziło tak generalnie, wiadomo, że w, w starym momencie e, Salomon jakby symbolizuje w pewnym sensie Jezusa, prawda? Ponieważ e, kiedy Dawidowi jest składana obietnica... No ja tego nie zauważyłem, ale okej, okay, może. No i to no, no, w każdym razie, że jego potomek zasiądzie, prawda? Mm. No i bezpośrednio się ty tyczyło Salomona. E, tak można powiedzieć cieleśnie, ale y, alegorycznie... No, chodziło prawda, o Jezusa, no, w każdym razie e, ojcowie mm. Kościoła, nazwijmy ich tak, i doktorzy tak to później to inter interpretowali. No ja nie, no jak mówię, czy ja czytam Biblię okay, sam, okay. więc nie doszedłem po no, prostu to... do tego wniosku, ale okej, okay, może tak i jest. To mi to, nie o to chodzi. No w każdym razie Salomon jest takim prototypem, nazwijmy to, e, me mesjasza, mesjasza, ale w znaczeniu takiego króla, prawda? Króla, te, namaszczonego Bożego Króla. No dobra, ale o co no właśnie, i teraz? No właśnie, chodzimy, prawda? I w... zaglądę, sekundka, to jest w pierwszej Królewskiej 2.20 jest taki, taki moment, kiedy, kiedy matka Salomona potrzeba, znaczy do, do niej podchodzi pewna kobieta tam w jakiejś prośbie i ona stara się wyjednać sobie jakąś tam sprawę. Chodzi o Abiszak zdaje się, tak? Właśnie. Mm -hmm. No właśnie. Nie chodzi o kontekst, w każdym razie ja może to przeczytam. Okej. Okay. Okej? Okay? Bo to, tak to byłoby chyba tak. najlepiej, prawda? Pewnie. Yy, otóż ta, ta kobieta, otóż teraz, jedną, yy, ot, ot, otóż teraz jedną prośbę mam do Ciebie, nie odmawiaj mi, ona rzekła do niego, aha, powiedz, więc powiedz. Wtedy on rzekł, przemów do Salomona, króla, Tobie wszak nie odmówi, żeby mi dał, aby szak szanowitkę za żonę. Bo trzeba odpowiedziała, dobrze porozmawiam w twojej sprawie z królem, a gdy Potrzeba przyszła do, do Salomona, aby porozmawiać z nim w sprawie Adoniasza, król, wstawszy, w, w, wszedł na je, je, jej na spotkanie i oddał jej pokłon. Hmm. W tym zasiadł na tronie swoim, kazał postawić krzesło matce królewskiej i siadła po jego prawej ręce. No, tak. No. Nie? No. No, i tutaj to potraktowanie Salomona, <śmiech> yy, potraktowanie Salomona w swoją, yy, jak, znaczy jak potraktował swoją matkę, no, jest takie dosyć takie, no, mocne. Mnie to trochę poruszyło, powiem uczciwie. No, ładnie I... tak bardzo, no, to no, bardzo ładnie, w każdym razie tak bardzo mocno uhonorował. I tak. dał jej krzesło obok siebie, po prawej ręce, prawda? Tak, I tak, tak, A propos, mi się wydaje, że to jest troszeczkę takie małe nieporozumienie w tym wszystkim, ponieważ tutaj traktujemy z Marię, nie, prawda, jako pośredniczkę między. Znaczy, my nie traktujemy, w każdym razie tylko tak posądzamy katolików, że że traktują jako pośredniczkę między Bogiem a ludźmi, taką pośredniczkę, no. A tu chyba chodzi chyba tym przynajmniej świadomym katolikom coś innego, o, o pośrednictwo, między, znaczy pośrednictwo w stosunku do Jezusa. Tak samo na przykład jak Piotr posiłkuje się pośrednictwem Jana, a no się... tak, znaczy, tak, no, no rozumiem są o co chodzi. Są takie momenty, prawda? No, są momenty, kiedy się apostolowie boją podejść do Jezusa. No tak, no tego, co on, <głos》>, co on taki nerwowy był? W każdym razie się no, tak, to no. swoją drogą właśnie bo pokazałeś przy no, okazji, że pośrednikiem to... powinien być Jan święty, a nie Maria. No tak, ale no dobrze, chodziło o to, dlaczego Jan? No, dlatego, że jak zdaje się wynikać z kontekstu, najbardziej... Jezus go miłował, prawda? No, no. Czyli osoby bliskie Jego sercu mogły <grywa> go jakoś tam ułagodzić. No tak, czy... ale to właśnie, bo odkryłem właśnie, że powinniśmy wywalić wszystkie kapliczki Mary i zrobić kapliczki świętego Jana wszędzie, bo on miał lepszy to... dostęp jeszcze do Jezusa. Dokładnie, dokładnie, ale, ale tu jest ta, ale chodzi mi o tę subtelną różnicę między, bo o, o czym mówimy? Wcześniej ten, ten zasadniczy tekst, kiedy mówi o tym, że no. Jedyny pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, prawda? No. no tak, ja rozumiem. A tutaj... taki był w sumie argument też, że tam na tym siódmym niebie, że nie chodzi o pośrednictwo, o takie pośrednictwo, tylko o pośrednictwo w stosunku do prośb chyba, czy do ja... łask, nie, nie. czy oni nie, tak nie. powiedzieli, tak? Ale wiesz, co, Nie, nie co o co innego chodzi? Chodzi o to, że tutaj pośrednictwo w stosunku do człowieka, bo, ponieważ no tutaj tak. jest podkreślone człowiek Jezus Chrystus, prawda? W tym wersecie. No. Więc pośrednictwo wobec Jezusa jako człowieka, jako. jako i, lat, I tutaj jest taka subtelna ja różnica, bo wtedy nie Ta można zarzucić, że, że oni stawiają rzeczywiście e, nowego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, a, a, a jednak e, skupiają się na, na pośrednictwie między człowiekiem, a człowiekiem, który osiągnął. E, Coś uboga, prawda? Czyli Jezusem, prawda? No ale to wszystko jedno już, bo teraz to już... Ja, tak, bo wiesz Ona umarła. Bo rzeczywiście, to, pewien kontekst, gdyby był zachowany, byłoby wszystko w porządku. A mnie tutaj to raczej, to... chyba naj, największym problemem są te wypaczenia. To no, znaczy no przechodzenie do, do, do, do bałbofalczego kultu, do jakichś nienormalnych zachowań, no, koronowań, właśnie, ubranek, tak. prawda? Kiedyś jak znam, miałem znajomą, która była w, w, w Harry Krish na tej sekcie, no. Jakiś tam czas? Oj, sekcie Yo. znowu, Yo. Że, że nie lubię tego Yo. słowa sekta. No dobra, ale ja, była No to nie szkodzi, na no, biblijne słowo, więc. <grym> Chrześcijanie byli... też sektą nazywaj no bo teraz Dokładnie, już ono brzmi strasznie. Nie chcesz nazywać siebie sektarzem, wręcz przeciwnie. Z Ziesz, kiedyś, dym, nie? To, kiedyś to brzmiało tak, jakby powiedzieć mniejszość, a dzisiaj to już mi tak, jakby to była banda ludzi, którzy się mylą z założeniem. Ale ja z hodorem przyjmuję na barki, mnie to w ogóle nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. <grym> to prawda, tylko że. Ci tą, tą, ludzie tą, z, tego, z tego kryszna mogą mnie przyjmować na barki, a to, że to jest dla niego obraźliwe, no o sobie to. No, no, to, to, to dla, dla mnie to nigdy nie był problem. Ja bardzo chętnie na siebie rolę sekciarza, więc. No tak, e, co, co... niekoniecznie znaczy, że trzeba to samo nakładać na innych z automatów. No jasne, no oczywiście, że tak Dobra, no, no, ale z... co ona, ten? I ci od no i ona właśnie <śmiech> <śmiech> się szy szyciem ubranek i to było jakieś takie prześwięte o. zajęcie. Szyć ubranek tym laleczką takim, tym buskiem. <śmiech> <śmiech> <prawda? śmiech> Jakim prawda? laleczką? No jakieś tam mają te swoje, ja tam już nie pamiętam tych, tych Krishna i tam coś tam. No to w razie te laleczki, ona tak, te ubranka nie szyła. Jasne, ona, ten... I to było bardzo takie namaszczone zajęcie. Ona Tego była. nie znałem. Może ktoś I... coś wie o tym więcej? No, no, ona, ona mi tam to jakoś tam opowiadała, to już było, no, to już było z 10 lat temu, więc to, co mi tam ona opowiadała, jak tam się działa, więc to już tam, już nie chodzi o szczegóły. W każdym razie a. te ubieranie tych, tych obrazów, teraz właśnie była jakaś taka ostatnio, jakaś taka słynna historia a, gdzieś a. z Jasnej Góry, że coś tam, jakieś Ubierali nowe wota, te... jak to się nazywa coś, no, jakiś, to korzasz jakieś nowe, kolejny ubranka. Tak, te... ty, faktycznie, to, no to strasznie podobne teraz się robi. No, dlatego ubranka. ja z drugiej strony nie lubię kopać leżącego, to znaczy ja, ja się nie, nie, strasznie na ja tym nie koncentruję, ponieważ tego się nie da w żaden sposób racjonalnie wykorzenić. Oczywiście no to... kro, propla drąży skałę, to jest, to jest owszem prawda, ale zauważ taką tendencję, jeśli masz kontakt z osobami tak, z tak zwanych odnów, no. to, oczywiście nie każdy, nie, nie, nie w równym stopniu, ale wystarczy, że ta osoba przeżyje jakoś tam metanoję, nazwijmy to, jakąś tam przemianę no. i zostaje w tym kościele katolickim, bo jest, bo jest w bo jest, tym jest jakoś tam ugruntowana, nie miała objawienia, nazwijmy, że ma wyjść z tego itp no. itd. Ale po jakimś czasie, jeśli ta osoba rzeczywiście jest taką poszukującą, to, się, to jeśli się koncentruje na, na, na, na szukaniu, autentycznym szukaniu Boga wewnętrznie, bez jakichś tam wielkich fajerwerków, to zaczyna automatycznie, naturalny sposób yy, od, tak jakby od, odsuwać się od tego. Tak. Oczywiście tak nie nazywając wiem. tego, że, że ona o, często uczestniczy w jakichś tam nabożeństwach, być może majowych, czy jakichś tam innych, ale jednak nie ma tego już, tego nazwijmy, tego zapału dla... Tak, no dla, oczywiście dla... grawitacja po prostu zaczyna działać w drugą stronę Do? i nie, ona, ona zaczyna... Tak, no, no też widziałem to, to, to samo zjawisko, no i to... Tym bardziej potwierdza to, że Bóg działa realnie w życiu i zgadza się z Biblią. No. I powiem jeszcze tyle, że nawet że, że zauważam, że wśród tych katolików, takich właśnie tych tak zwanych odnowowych, chociaż nie tylko, zauważam dosyć dużą pasję. Ja tam ja, ja, z mojej perspektywy jakoś to widzę e, pozytywnie. Mm -hmm. Ja się Myślę, tu zgadzam że, też transformuje tak. w, w właściwym, znaczy w dobrym kierunku, że Jakiej, że dzięki łasce Bożej, być może niedługo jakoś ta kurtyna zapadnie, ale wyśmiewanie takie, drwienie z tego, ja myślę, że tym bardziej jakby jednoczy tych ludzi w tym, wokół tego złego, złego, złego światła. Nazwijmy No w sumie rację, no to rację. Tak, ja też, okej, okay, to dzięki wielkie, żeby jeszcze i nie zmusić. Nie ma za co. <śmiech> Dzięki również. Na razie. Właśnie, w sumie mogę o tym też powiedzieć. O. Znowu mnie Skype zabrał. co myślę, o jakości przeprowadzonej rozmowy? Twój komputer wolno działa, metaliczny dźwięk, obcięte słowa, coś tam. Nie, nie, nie, nie będę się teraz w ankiety Skype'owe bawił. Ale zauważyłem to zjawisko właśnie e, bardzo nieprzyjemne, jak no, protestanci tutaj różni, zwłaszcza tacy, co w kościele dużo siedzą zazwyczaj. I oczywiście oni znają Biblię bardzo, bardzo dobrze, no w porównaniu z przeciętnym człowiekiem w Polsce takim ogólnie statystycznym to oni są w ogóle ekspertami, no w porównaniu z ekspertem to oni nie są, ale wiecie przeciętny, przeciętna znamość Biblii w Polsce od razu czyni z ciebie eksperta, no bo tutaj ludzie ogólnie w ogóle mało czytają, a Biblię to już w ogóle zero, zakaz. Mimo, że tak oficjalnie to, to wolno, ale to co z tego, że wolno, jak i tak nikt nie czyta. Więc w każdym razie tacy ludzie, którzy doskonale sobie zdają sprawę z tego i widzą to jasno i wyraźnie, że kult maryjny jest bałwochwalstwem, które się niczym nie różni od takich klasycznego bałwochwalstwa ze Starego Testamentu, na przykład kultu Artemidy, albo Asz Asztarte, albo Aszery. Kulda Sherry to jest żywcem kult maryjny. Ja gdzieś tam chyba tak su sugerowałem w którymś odcinku, pokazywałem to, czytam was z Wikipedii opis yy, i pasował, no po prostu jakby ktoś czytał opis kultu maryjnego, nie? Yy, no, i oni sobie zdając tego sprawę nabijają się w czydupy po prostu z tych yy, z ludzi, którzy mniej wiedzą niż oni i zupełnie nieświadomi, ale z dobrymi intencjami, z jak najlepszymi intencjami oczywiście no, robią to, czego robić nie należy, według Biblii. No, i to jest problem, no, jest problem, ja się muszę pilnować, żeby też się nie, nie nabijać, co mi coraz trudniej przychodzi, bo mnie coraz bardziej irytuje, no, trochę. Jeszcze... Jak, no, że znaczy tak naprawdę no, ja się nie nabijam, bo ja nie widzę w tym po prostu nic śmiesznego, żeby się nabijać tych ludzi, bo to nie jest nic śmiesznego dla mnie. Śmieszne jest to, kiedy ktoś zaczyna no, walczyć jakoś mi, i mi zaczyna tutaj dowodzić, że ta Maria to tak, na pewno. Nic nie wiedząc, no bo jeżeli ktoś naprawdę wychodzi do przodu i zaczyna y, pokazywać się, że jest mądry, chociaż widać, że jest głupi, no to wtedy, sorry, ale taki zasługuje na śmiech jak największy, żeby go wyśmiać, bo ale zmądrzeje, a nawet jak nie, to po prostu sobie, no wiecie, no jak ktoś już się wystawia na widok publiczny i mówi, jestem gotowy do walki, no to proszę bardzo, walczymy. Nie, to na tej zasadzie, ale to jest co racja, to racja. Nabijać to się nie ma z czego, bo to po prostu w ogóle nie jest śmieszne. Takie kpienie z ludzi, którzy sobie na to nie zasłużyli tak naprawdę. No to to naprawdę nic dobrego nie jest. I tylko efekt wywoła odwrotny. Także pamiętam jak takich ludzi, którzy tak robi mnie, to tak podnerwiało jak mało co już. Ich głupota. Bo w takich wypadkach miałem ochotę dowiedzieć, pokazać im, znaleźć im takie rzeczy, w których oni są debilami, bo naprawdę każdy człowiek ma jakieś rzeczy, których nie wie. I każdemu można dowieść, znaleźć mu taką niszę, w której jest kompletnym dnem i pokazać jakim jest osłem ja to już bardzo unikam robienia takich rzeczy, ale niektórzy właśnie, którzy tak i traktują innych uważam, że należy ich też tak traktować jeżeli ktoś się wyśmiewa z innych, którzy sobie nie zasłużyli, też należy jego wyśmiać, tak myślę. się wydaje, uważam, to jest takie moje jakieś poczucie sprawiedliwości elementarne, dobra, kończymy powolutku nocę od wykład, dzwoni Mirek, Mirek dzwoni a, Mirek dzwoni, a mi się chce do Anglii jechać, może, może go namówię żeby mnie zaprosił jeszcze nie mam Halo. na samolot, cześć Mirek ja. Cześć, to zapraszam do Anglii. A, mm. <głos> Naprawdę strasznie bym chciał no ja jak strasznie mi się chce przejść do Anglii. Tak potwornie, że mam ochotę dosłownie zostawić wszystko i jechać od razu i mieć święty spokój. No tylko żebyś odwyk ten nadawał i przyjeżdżę. No jak wiesz, odwyko też mi się już nie chce. Nic mi się nie chce, bo mi się. Ja ci, to ja ci naładuję baterię. O, może by warto było. No, wiesz co? Zobaczę ile bilety. O, o Mary, tak? Tak, tak. A ten, a powiedz mi ten poprzedni rozmówca, jak mówił o tym Salomonie, co matka poprosiła go. To on no. skończył na tym, że przy, przy, przyniósł tron, tak, i posadził ją po prawicy swojej? Tak, chyba tak było, tak, Salomon. A tak. wiesz, jaki jest koniec tej opowieści? A nie, właśnie, ja nie pamiętam. A ja to samo właśnie mi się to od razu skojarzyło z Jezusem i z Maryją i czytałem uważnie. I pisze tak, potem rzekła: mam do Ciebie jedną prośbę, tylko nie odmawiaj. Wtedy król, czyli Salomon, rzekł do niej, przedstawił swoją prośbę moja matka, a z pewnością ci nie odmówił. No i ona tam powiedziała, że prosi o ten, o ten żonę dla jego brata, a, który no tak. z drajcą, nie? A, z tak. tak. Odpowiadając, rzekł do swojej matki, której powiedział, że nie odmówi. Dlaczego prosisz dla Doniasza tylko o Abisza Krzymanitkę? Owszem, poproś dla niego także o królestwo, bo wszak on jest moim bratem i to starszym ode mnie. Abitar, i Joab abstyncerui z tego stronie. I... I przysiągł król Salomon na pana tymi Niech mnie Bóg skaże, jeżeli tej prośby nie przepłaci Adoniasz życiem. Wow. Teraz, jako żyje pan, który mnie ustanowił, posadził na tronie Dawida, mojego ojca, i który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć. Yeah. Matka poprosiła o żonę dla Adoniasza, on go zabił. No. Także w ogóle nie spełnił prośby i to się ma właśnie tak do tego, że jak matka będzie prosić króla, to on i tak jej nie posłucha. Znaczy król zrobił swoje. Co to, co miał zrobić, tak. to zrobił. Jeszcze go tylko podnerwiła, bo przypomniała mu problem, że miał z tym zdrajcą. Wiesz, to jest takie, no jeżeli katolik tego użyje, no to... No to, nie, nie. To... to nie za dobra historia faktycznie <śmiech> Największy błąd. Tak. A z tym tym, z tym robieniem dobrych uczynków tam wonił, już teraz nie pamiętam kto. Że chodzi że mówiliście o tym, że tak, przez tak. łaskę jesteśmy... Właśnie, fajna rozmowa była. No. no i to prawda jest i no ja mówię, że, że ja też właśnie jakoś tak, ja tego nie rozumiem jak w kościele właśnie mówił pastor, że i ta, takie nastawienie na te uczynki, raczej na, na tą łaskę, bo dla mnie to jest takie jakieś no nie wiem, jak ktoś się nawróci, to te uczynki tutaj jakby same przychodzą. Hmm. Tak, tak, tak człowiek, no właśnie. No nie wiem, no jeżeli dla mnie moim panem jest dzisiaj Jezus, no to ja nie będę specjalnie robił czegoś, czego on nienawidzi na przykład. No no to właśnie, I, to tak jest. I... No i tak samo potem właśnie, ja, ja sprawdzałem Biblię, czy tam były jakieś niejasności między tym, yy, między kim? Pawłem, mhm. a Jakubem. O, obydwaj pisali w sumie o tym samym, także ja tam nie widzę żadnych sprzeczności. No jakby... ja nie widziałem też, ale wydaje mi się, pozornie można trochę mieć zagwozdkę, jak się czyta o tych uczynkach, bo jak się nie doczyta, nie, nie, nie skompiluje tego dokładnie, to można... Mieć wątpliwości. Chyba nawet Luther miał takie wątpliwości, i z tego powodu chciał. On się kłócić, tak, tak. Luther się kłócił, z kim on się kłócił. A nie z no, nim się kłócił, ale chciał nie uznać księgi Jakuba za biblijną, wywalić ją z Biblii, bo mu się nie podobało to o uczynkach. No, ale no, on też był, zafascynowany był po prostu tym, że się, że w Biblii e, oryginalnie do nieba według Biblii się wchodzi za, za nic. No, za, czym? Za, za wiarę, że, że wierzysz w Jezusa i wchodzi, Za wiarę. Tak, no bez uczynków, nie? On był tym, dlatego był tak bardzo się skupiał na temacie, że trochę nie do końca zrozumiał o co Jakubowi chodzi. Więc jak zobaczył, że jest wzmianka, że uczynki też są ważne, no to automatycznie nie, nie, nie są ważne, do nieba się wychodzi tylko przez wiarę, nie? No i chciał to wziąć i wywalić w końcu. No, no tak, no na przykład no, listy do Rzymian są pisane przez Pawła, prawda? Tak. No to w listach Pawła akurat mam to zaznaczone, gdyż nie ci, którzy z zachonu słuchają, co sprawiedliwi u Boga, ale ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Co tak. jest wypełnienie zakonu? Przymanie no, to... przykazań. Tak, dokładnie. No Zakon po, po, w jakimś tłumaczeniu dziwacznym w tej Biblii to jest prawo po prostu, czyli Tora, hmm. czyli te, zbiór przykazań, prawo Boże, przykazania. Dla czy tych, więc, co nie wiedzą, czy to jest. Potem dalej on pisze, czy więc zakon, czy tam prawo, jak to przetłumaczyć? Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy, Czyli po prostu wierząc w zasady, ty że sam automatycznie wypełniasz wszystkie te jad... No jeżeli jesteś naprawdę nawróconym człowiekiem, a nie mówisz, że się nawróciłeś, no to mi się wydaje, że to właśnie tak automatycznie przychodzi. Wiadomo, że każdy z nas jest też grzesznikiem, także ja nie mówię, że ja nagle się nawróciłem i ja nie grzeszę w ogóle, bo grzeszę, ale jest różnica pomiędzy grzeszeniem, grzeszeniem umyślnym <susur> A, a czymś, co po prostu idzie, po prostu wychodzi z swojej natury. No tak, to jest zupełnie inne rozumienie tego, czym są te uczynki dobre albo złe w podejściu jednym i drugim. To jest, to jest różnica jest taka jak między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Większość ludzi, ja już chyba mówiłem nawet chyba w tym odcinku, wczoraj, czy nie, nie wiem, czy mówiłem, że e, ludzie ciągle wierzą w podejście starotestamentowe do Boga, czyli że trzeba po prostu robić dobre uczynki. To nie ma w ogóle nic wspólnego tak, tak, tak. z chrześcijaństwem już. Nie mi się o to wydaje chodzi. Właśnie, że, że to większość... Tak mi się wydaje, że to jest właśnie takie katolickie podejście, dlatego katolizmu jest ciężko zrozumieć, że ktoś podchodzi na, przykład na ulicy i mówi słuchaj, czy ty wiesz, że jak wierzy, uwierzysz w Jezusa, to on ci wszystko odpuści? A to on hmm. nie nie, no to chyba ja, ja sobie robię jakiś sekciarz. Ten <laughs> bo nie rozumiem. Jak ktoś mówi, Jezus na ulicy to sekciarz, tak, to świadek Jehowy no, musi ale, być w ogóle. nie. No, <laughs> no bo mo można by przed przeteotyzować, na przykład, no nie wiem, jeżeli ja zabiłem ty tysiąc ludzi, tak? I już nie chcę więcej zabijać, się nawracam, to teraz to ja mam uratować tysiąc jeden osób i do, wtedy dopiero będę w niebie. to jest dobre pytanie No, no nie wiem, jeszcze to się nie? wykminia. Dobra, okej, okay. y, to ja będę pamiętał, żeby przylecieć do Anglii. <grym> no to czy nie... To... mama cię słucha z, z Justyną i się cieszy <grym> Dlaczego? Ja bym chciał. No to... Ale to czekamy na Ciebie. Naprawdę? O, jak fajnie. No. Zgnijmy za Tobą bardzo i mamy zdjęcia dla o, Ciebie. Ale chicken tikka chyba nie zjem, bo mi się coś rozregulował żołądek. I się boję. Właśnie może przez to, że nie jadłeś długo. A może Do też. No, on może mi... byś się dopominał właśnie, daj mi ten chicken tikka. <laughs> on mi zabija zarazki chyba, ten chicken <laughs> Ale to prawda, no, tak. bo to się, po to są e, pikantne rzeczy w Indiach. No, żeby no. po prostu ludzie tam nie umierali z zakażenia. <śmiech> no to może dobra, ja spróbuję. Dobra, no, dzięki Marcin, wielkie. No. Marcin, jeszcze tylko jedna sprawa. Powiedz mi, ja właśnie jak przeczytałem e, w, w liście, w, chyba w aktach, albo gdzie jak apostolki, W każdym razie e, ja jestem ciekaw, jak na przykład. Ludzie, którzy wiedzą, podchodzą. Pod... Czy jedzą kaszankę? O, to jest no. moje pytanie. Czy ludzie wierzący w Jezusa i czytający Biblię jedzą kaszankę? No dobre pytanie, bo to tak, bo problem jest z tym, że tam jest krew. On właśnie to, kaszanka się z krwi składa. A to jest wyraźnie zakazane w Starym Testamencie i w Nowym jest ta wzmianka o tym, żeby nie. A jeść w testamencie... To jest najlepsze, że to jest właśnie, żeby, żeby za bardzo nie było ciężko nam, poganom, tak. to właśnie tylko kilka rzeczy nam Najważniej kazali. Najbardziej niezbędnych, tak. I, I to gdyby jeszcze oni wymyślili sami apostołowie, a to w porozumieniu z Duchem Świętym, czyli jednak to jest jakby przykazanie od Boga i szukam, gdzie to jest, Tak, tak. ale polecić się... im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych, przez bałwany, od nierządu, od tego, co za, za, zdławione i od krwi, czyli padliny nie jemy, ofiar jakichś no, jakimś innym bogom dawanych z mięsa też nie jemy. No i krwi w ogóle nie możemy jeść. Tak, Czyli kaszanka tak. odpada. Jest ciekawe właśnie... Mm. I tatar. O, tatar. Tatar to jest, jest w ogóle bluźnierstwo takie do <grym> potęki. Chyba surowe tak? mięso z krwią i ten... oh yes. jeszcze potrawa muzeumańska. <grym> <Co? grym> to nie wiem. <grym> no. Dobra, no, okej. Okay. Do, ten, dokończymy, ja się jeszcze zgłoszę, bo. Będę tak. się zgłoś. Tak? Bo <śmiech> zobaczymy. Teraz, teraz Akiko jest u nas o. i wyjeżdża w przyszłym tygodniu do Polski już ten. Jadą, mm -hmm. Ja po ja nią przyjeżdża i, i teraz ty możesz wjeżdżać. O, ten, <śmiech> zmienimy to <do> przycieradło. <śmiech> jak fajnie. No dobra, no. to ja się zobaczę. i Powiedz, że, że, że, że też jest zaproszona, żeby nie myślała, że ten... Że tam o, to. tej, to może dobre być. Ściągniemy w wakacje, jedziemy do tego, do replaya pojedziemy. O, do replaya, a byłeś w replayu, replaya? No byłem pod replayem, ale stwierdziłem, że pójdziemy do innego muzeum i spędziliśmy a... 4,5 godziny w, w, w, w geologicznie. A, aż bym poszedł jeszcze raz do replaya, bo... Na to ale... ja... No to przyjeżdżał się Ja. I to teraz, to ja poważnie się no, rozumiem. No, Henry, to myślę, że to możesz. Henry pyta się, czy też może. Na może. Czas. pewnie, że może. <laughs> Dobra. Jak... Kto chce, to niech nie przyjeżdża. Ja mam duży namiot, to wam rozłożę na ogrodzie. <laughs> Będziemy ja mieć do też... Dobra, okej, okay, kończymy nocę, bo ten. To ja byłem no, musiał zapaść. No, kończymy rozmowę, a noce jeszcze. To bo... kończymy rozmowę, a noce za niedługo. To na razie to. nie będzie. Kamera mi się zepsuła. Ale mam Patrz. twoją właśnie, dzięki. Ją podłączę okay. od za Przyję ci ten i damy nową. <grym> <grym> Już wystarczy jedna. Dobra, to Dobra. dzięki, dzięki. To był Dobra. Mirek, cześć. Dobra, był Mirek. I jakieś tutaj prywate odstawiamy. Tyle ludzi mnie słucha i ogląda i chce się czegoś dowiedzieć o Starym i Nowym Testamencie i o innych rzeczach. A, właśnie, napisał Kuba, że cytuję, zacytował, że ani jedna jota, tak sam Jezus powiedział, oczywiście, że tak powiedział, ani jedna jota, ani jedna kreska w prawie nie przeminie. W Starym Testamencie nie przeminie, aż się tam wszystko stanie. I powiedział Jezus, że nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. I to tak a propos tego, że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego ze Starym Testamentem. Więc żeby dobrze to zrozumieć, bo to oczywiście bardzo dobre argumenty są i, i trafne. Ale ja nie mówię, że Stary Testament przestał obowiązać. Nie o to chodzi w ogóle. Problem od początku polegał ze wszystkimi przykazaniami, z tym, czy człowiek jest dobry czy zły w ogóle, ludzkości. Problem polegał na tym, że choćby nie wiem, jak dobre prawo wymyślić, Bóg wymyślił prawo. Nawet sam, same podstawy prawa tylko. Choćby więc nie wiem, jakie wymyślić prawo, człowiek nie jest w stanie go w ten sposób w ogóle spełnić. Człowiek z natury, albo nie wiem, może to nie jest jego natura, ale to są takie zależności życiowe, może ze strachu, może z chęci zysku, z różnych powodów, jakie tylko są w życiu, nie jest w stanie postępować dobrze i nie łamać prawa. Człowiek ciągle ma tendencję do łamania prawa Boga, do robienia czegoś złego, do krzywdzenia siebie nawzajem. Nie? To chyba nie trzeba nikomu dowodzić, że tak jest. prawda I na tym polegał ten cały problem problem był jeszcze gorszy, bo Bóg wymagał doskonałości, żeby w ogóle był, człowiek mógł być z Bogiem. No i to, na tym polega cała ta historia biblijna. No jak się czyta Biblię, to cały czas widać, że z tym jest właśnie problem. Potem przychodzi Jezus i, od, i zmienia w ogóle koncepcję. E, zamiast wymyślać następne prawo jakieś, albo inne prawo, albo znowu tylko modyfikować całą tą zasadę, że do nieba trzeba wejść, robiąc dobre uczynki, wymyśla nowy sposób Wejścia do nieba, który polega na tym, że do nieba wchodzi się nie dlatego, że ty coś zrobiłeś dobrego albo złego, tylko dlatego, że masz jakiegoś pośrednika i to na niego zwalasz całą winę. No po prostu trzeba mieć kozła ofiarnego i już. Wymyślił Bóg taki sposób dojścia do Boga, że masz kozła ofiarnego. I co to zmienia? No nie zmienia to w ogóle prawa istnienia tego, że jest dobro i zło. Zawsze jest. I sprawiedliwość, niesprawiedliwość zawsze jest. I ten fragment nawet o tym, jak apostowie wymyślili dla uczniów, że muszą nie jeść tam krwi i tak dalej, no to po prostu powiedzieli, że oczywiście mają przestrzegać tego, co jest dobre. I tak, i to się nigdy nie zmieniło. Ale nie o to w ogóle tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że o jeżeli teraz... Rzeczywiście tak jest, że nie musisz przestrzegać tych wszystkich przykazań. Nie musisz się skupiać na tym, że masz jakiś ciężar do dźwigania i że będziesz potępiony, jak coś zawalisz. Jeżeli tego nie masz już, bo wiesz, że kozioł ofiarny wszystko za ciebie bierze, to zmienia to dwie rzeczy, kilka rzeczy, wiele rzeczy zmienia, ale pierwsze takie, że zupełnie inaczej się żyje bez obciążenia winy. Człowiek, który nie ma na sobie wiecznie poczucia winy, że robi coś złego i musi się wyspowiadać, że jest zły przed Bogiem, że trzeba się wyczyścić, że to tam. Żyje jak wolny człowiek, bo nie ma winy już. I to jest coś, jak ja to zrozumiałem. W momencie, jak to zrozumiałem i zaakceptowałem tego kozła ofiarnego w postaci Jezusa, to było takie zupełnie subiektywne moje odczucie, jakbym poczułem, jakby mi nagle z 50 kilo spadło z, z pleców. To jest dosłownie tak się człowiek czuje zaczyna być w skowronkach, bo nagle zrozumiał, że nie ma już żadnej winy, nie ma żadnych przykazań dla niego, nie ma żadnego potępienia dla niego i dokładnie to mówi Biblia, że nie ma żadnego, cytuję dokładnie, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie. I to ma na myśli ten fragment z Biblii. Rzeczywiście tak jest. Nie teoretycznie, tylko praktycznie tak jest. To jest jedna zmiana. Druga zmiana, jeszcze ważniejsza i dużo ważniejsza jest taka. To ważne rzeczy, mówię. Ważne do zrozumienia w ogóle różnicy między Starym Testamentem i Nowym i tego, tego, czym jest w ogóle chrześcijaństwo. I druga właśnie ta ważna rzecz jest taka, że ponieważ kozioł ofiarny wziął na siebie całe te syfy i brud, Bóg ma do nas bezpośredni dostęp. I to mówiłem też w tej audycji wczoraj. Żadnych Marii więcej, żadnego tam chodzenia po, przez kogoś tam dookoła do Boga. Wprost od razu leziesz do Boga. To jest ten sam Bóg, który, wiecie, kiedyś jak się dotknęło Arki, Przymierza, to ludzie ginęli, bo było za święta rzecz, nie? Arcykapłan mógł raz w roku tylko wchodzić tam, gdzie jest Bóg, nie? A odkąd Jezus przyszedł, każdy może do tego samego Boga leź prosto od razu i nie przejmować się, że Bóg cię kopnie w dupę, bo jesteś brudny jesteś nieświęty i nie zasłużyłeś sobie. W oczach Boga zasłużyłeś sobie, bo w cały twój brud wziął koziofiarny, ofiarny. Więc przy takiej koncepcji w ogóle... Przy odwróceniu w ogóle tego systemu jakiegoś życia z Bogiem e, robi się tak, że żyjesz odtąd z Bogiem. I efekt jest dużo, dużo lepszy. Bo jest człowiek, który nie ma na sobie winy po pierwsze, po drugie ma cały czas dostępną, bezpośrednią pomoc Boga. I to naprawdę bezpośrednią. Nie jest tak, że Bóg się ukrywa twarz przed Tobą, tylko cały czas o Ciebie mówi, podpowiada Ci, pomaga Ci. Jest blisko cały czas. Czasem Go czujesz prawie, że Go możesz dotknąć. Tak się Go czuje czasem. Więc przy takim życiu, wiadomo, że efekt będzie dużo lepszy. Że te wszystkie przykazania nagle zaczynasz sam z siebie robić. I nie musisz już się przejmować tym, że Biblia ci każe, robię coś, bo mi Biblia każe. Nie robisz już więcej, bo ci Biblia każe. Robisz, bo chcesz, bo natura ci się zmieniła, bo Bóg jest razem z tobą i ci się chce robić dobrze. I to jest trudno... No, Chorera, mogłem to nagrać, bo chyba dobrze wytłumaczyłem. Raz dobrze wytłumaczyłem, to nie mam mikrofonu włączonego. Znaczy, nie, no mam, tylko nagrywania nie mam. nie mam. I to jest wytłumaczenie, czym jest tak naprawdę chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo właśnie. Wyjaśniłem? Wyjaśniłem. To teraz trzeba wyjaśnić całej reszcie ludzi, żeby zrozumieli, czym jest chrześcijaństwo, to i potem sobie wybiorą. Chcą tak, czy nie chcą. Ja sobie myślę, że gdyby ludzie to rozumieli, że... E że tym jest właśnie chrześcijaństwo, co ja właśnie opisałem, to dużo więcej ludzi by chciało tego, przynajmniej by chciało spróbować. Może by, może by im się udało, nie? Albo nie wiem, no zresztą, co by to zmieniło, ale mówię, że żeby ludzie w ogóle mieli wybór, to muszą znać prawdę, muszą wiedzieć, jaki jest ten wybór. No i mi w odwytku nie chodzi o to, żeby ludzi przekonywać, zachęcać, nawracać, tylko żeby wyjaśnić, na czym polega być chrześcijaninem, nie? Mówić im jakąś prawdę, żeby se mogli wybrać. A co sobie zrobię? to sobie róbcie już, co chcecie. No, dobra. Koniec, ty na ten temat. Dzwoni Kamil. Czy Kamila odebrałem, czy nie? No, jeżeli ktoś coś zrozumiał z tego i się przydało, to bardzo dobrze. Może ktoś lepiej coś zrozumie. Jak nie, no to, to Kamila posłuchamy. Cześć, Kamil. O, Kamil zamilkł. Halo, halo, halo. Cisza nastąpiła. Gitara. I się rozłączył. Powiedział coś się rozłączył, nie wiem coś. Powiedział, no to trudno. Dzwoni jeszcze raz Henryk. Taran. No witam. Jesteś jeszcze raz. Słuchaj, wiesz co? Bo ja chciałem właśnie dodać jeszcze do tego, co ty powiedziałeś, bo mi się przypomniało co ja często, jak, ja, ja często ludziom tłumaczę też, wiesz? No, To ja tłumaczę też w ten sposób, że właśnie przez to, gdy zrozumiesz, że Jezus wszystko za ciebie zapłacił, to rodzi ci się taka straszna miłość do Niego, że Część. to On zrobił za ciebie i właśnie ta miłość czyni to, że ty nie chcesz grzeszyć, bo, bo nie chcesz grzeszyć, bo nie chcesz tego, którego kochasz, zasmucić. I też, to jest tak samo tak. jak w małżeństwie. Faktycznie. I też tłumaczę ludziom właśnie, że który który yy, mąż jest lepszy na przykład dla żony, ten, który tylko się żony boi i robi wszystko, bo się jej boi, wiesz, wynosi kosz ze śmieci, bo się boi, wszystko robi, bo się boi i on zawsze będzie się bał i nigdy nie będzie takim prawdziwym mężem, jak ten, który na przykład robi wszystko, bo ją kocha. No. To jest kompletnie inne małżeństwo wtedy już, w ogóle jadą na innych innych w ogóle sferze i dlatego no właśnie, też właśnie. ludzie nie mhm. rozumieją czasami na przykład, ja wytłumaczyłem to tej katechece, to nie jest to, że ja na przykład nie lubię papieża i, i się złoszczę, że on tam robił to, czy tamto. Czy ja nie, ja nie lubię katolików, że oni się modlą. We mnie to pobudza taką złość, że pomniejszają mojego Jezusa. I tylko dlatego ja katolikom mówię, że na przykład nie oddawajcie chwały takiej papieżowi, jak mu się nie należy tak naprawdę. To tylko mm. dlatego, bo, bo to pomniejsza Jezusa. Wszystko wywyższanie Marii pomniejsza Jezusa. I to tak, jakby ktoś cały czas twoją żonę poniżał. <śmiech> no, no tak, to wkurzacie. I on, czasami ludzie tego nie rozumieją. Oni myślą, że my strzelamy, bo nam się Maryja nie podoba. A to w ogóle z innej strony. No właśnie o to chodzi. No mówię, ja miałem tak, jak powiedziałem wczoraj, problem największy z tym jest, że ona odwraca uwagę od Jezusa, od prawdziwego, żywego Boga, który jest dostępny dla każdego, no. To słowo. I to jest... Dla mnie to jest o... najbardziej wkurzające. Ona i wszyscy inni. No wiesz? w ogóle wszystko, ha. co odwraca uwagę od tego. No to jest ważne, no, w życiu osobistym każdego. No każdy nie chce sam wybiera, co jak chce żyć, oczywiście, no ale kurczę, no przynajmniej, żeby mógł, nie mieć od, mógł mieć nieodwróconą uwagę od tego, co ważne, że niech przynajmniej człowiek będzie miał jakiś trzeźwy wybór do, do wybrania, a nie... Wiecie, tam... a wiesz co, Martynie jeszcze dzisiaj pomyślałem takie postrzeżenie, bo jak byłem w Polsce, to co zauważyłem, to co zauważyłem w górach i to co zauważyłem u tej katechetki, bo ona należy do odnowy w Świętym i jej pojmowanie Marii jest zupełnie inne niż, niż tych, tych kultu maryjnych. Ona, ona, wiesz, inaczej to podchodzi do tego, bo ona też należy o. do odnowy w Duchu Świętym, dlatego ona jest taka otwarta, ona jest katechetką, no, no, ale poleca no. twoją stronę, poleca moją. Hmm. No On to... Mówi właśnie, bo ja jej wysłałem, ona mówi, że ona woli dialog kontrowersyjny niż niż e, obojętność. No to brawo, no, no to wiesz, im więcej takich ludzi tym fajniej, no bardzo szanuję takich ludzi, mam nadzieję, że się nie zrazi po tym ostatnim odcinku, tak, no ale... Wiesz, ale... Dużo z nią rozmawiałem właśnie odnośnie, odnośnie tych, czekaj, bo zapomniałem, bo o czym chciałem powiedzieć, o czym to ci mówiłem wcześniej. O Dużo z nią rozmawiałem na temat właśnie tej maryjności, ale ona, ona to inaczej pojmuje co prawda. No I, I wiesz, z nią łatwiej się rozmawia niż z takimi ludźmi naprawdę zacząć się uniu, wiesz, z, tych, z tymi kultem maryjnym. Ale o, to Ci chciałem powiedzieć. Dzisiaj mi przyszło takie spostrzeżenie i, i zobacz, czy, czy to nie jest prawda. Tak sobie pomyślałem. Bo u niej to zauważyłem. Czym więcej ludzie szanują Maryję albo ją czczą, to tym mniejszy szacunek mają do Pisma Świętego. Hmm. A czym więcej, hmm. większy szacunek do Pisma Świętego, tym ta Maryja staje się taka mniejsza, niby potrzebna, bo z Kościela ona jest, ale już nie jest tak na pierwszym miejscu, jak no. u tych ludzi właśnie wiesz, ekstra. No ja widzę, że no, jest jakaś taka zależność, a ja nie wiem, czy to właśnie z tego wynika. No, może po prostu no, ja nie wiem, wiesz, no. Czy to takie bezpośrednie przełożenie, że jak, tak jakby kult Marii, Marii odwracał ludzi od Biblii, no nie wiem, że to takie proste jest przełożenie, ale rzeczywiście wygląda to tak. Jak ktoś już jest tak. bardzo maryjny, to jakoś nie do końca lubi Pismo. Znaczy tak nie przykłada wagi do niego, nie? Tak, no, tak. Bo wiesz, to bo mają to, Bożka, lubi bo widzą. I, i nie no, jest co? łatwiej. Powierzyć. No może, właśnie to jest taki, kurczę, przesłania ważniejsze rzeczy, ten, ta rzecz, no, ten kult. No i to jest chyba najgorsze, w nim. Dobra, tak dzięki, to, dzięki, kończyć. Tak, chciałem jeszcze dołożyć do tego. I co? dobrze właśnie, i fajnie. <słuch> Dziękuję bardzo. To na razie, cześć. To był Henryk, którego spotkam na żywo, a Milka też spotkam na żywo, a Kamila nie spotkam na żywo, ale właśnie dzwoni. Może teraz się uda, działa? Halo, cześć. No... Jesteś, bo cię słychać, ale cię nie słychać. To dziwne. Halo? Uuu? Jest tam kto? Hello? Polska do Anglii. Halo? Tu Polska. Hello? Hello, Britain. No, Britain nie działa, nie zgłasza się. Nie wiem, co, jest, coś jest nie tak z mikrofonem, jakiś problem to nie będzie. No wiecie co? Aha, bo ja nie dokończyłem, co ta fatalistka nieszczęsna do mnie pisała. Fatalistko, czy ty możesz być na nocach nadwyku czasem fatalistko i powiedzieć, bo zacząłem wam czytać, nie, że no, mówi, skąd tyle zacietrzewienia przeciwko Marii. No to pierwsze zdanie dopiero było. No to dlatego no trochę. Przecież to właśnie ona, pisze fatalistka, a nikt inny został wybrana przez Boga, więc musiała mu być nadzwyczaj umiłowaną. O, ludzie, to jest to zdanie jest w tyle razy nieprawdziwe. Czekajcie. Po pierwsze, nie, to nie jest prawda, że ona a nikt inny został wybrana. Wybranych było mnóstwo ludzi od początku istnienia świata. Abraham był wybrany, Mojżesz był wybrany, Dawid był wybrany i oni wszyscy robili dużo więcej i byli dużo bardziej, e, mieli dużo większe znaczenie dla historii e, i Bóg się do nich zwracał dużo jakby tak serdecznie i delikatnie mówiąc. Eee, a nie mówiąc już o tym, tak jak tutaj było, że to Jana dużo bardziej Jezus miłował na ziemi niż Marię. No z, Chociaż po tym to widać, że on występuje co chwilę w Biblii, a, no, a ona nie. Nie za bardzo, właśnie. No. Więc musiała mu być nadzwyczaj umiłowaną. Tak, dlatego do niej nie mówił nawet mamo, nie? tylko per kobieto. Tak, to fajna zamiożba. Ukrywana, tak? A jeśli tak jest, mówi fatalistka, no więc już wiemy, że nie jest, więc reszta zdania będzie nieprawdziwa. Dlaczego ludzie nie powinni jej miłować? Kościół katolicki nie robi z Matki Boskiej Bogini. Może tu się i zgodzę, że nie robi, ale ludzie robią. A mnie interesuje to, co jest w praktyce, a nie to, że teoria jest fajna. No może jest fajna teoria, tylko, że co z tego, jak jej nie ma? Yy, ludzie robią z niej boginię niestety, no i to jest problem. Ja nie mówię, że kościół robi, ja może ludzie tak postępują. Uznaję ją za człowieka, ten kościół, tylko za niezwykłego człowieka i czy my nie oddajemy czci niezwykłym ludziom? No wyobraźcie, się, że nie, bo ja na przykład nie mam ołtarzyka Janusza Korwin-Mikkego tutaj i nie znoszę mu kwiatków, nie palę mu świeczek. No ludzie, no jest różnica, nie? nie już nie wykręcajmy kota ogonem, że widać o co chodzi. Kościół katolicki znowu poprzez... Co na ten Kościół katolicki? Ja nie wiem o kościele, ja mówię o kulcie o co ludzie robią, a tam co mnie tam co kościół. No ale dobra, Kościół katolicki poprzez wywyższenie Marii odgrywa rolę bardzo pozytywną, twierdzi fatalistka. Dlaczegoż to? Bo przez to samo nobilituje kobiety, których rola w życiu społecznym była do naszych czasów bardzo ograniczona. To jest bardzo dziwny argument e, i to dobrze, że nobilituje kobiety, tak? czy nie? Nie wiem. Dlaczego Maria, pisze fatalistka, a nie Józef? Pyta, bo ktoś tam zarzucił, że właśnie czemu nie Józef. Cóż, Je Józef, Józef Józef, nie był ojcem, najwyżej ojczymem. Każde dziecko chyba częściej garnie się do matki niż do ojca i u niej szuka pocieszenia. Macierzyństwo niezaprzeczalnie ma większą wartość niż ojcostwo, Napisa fatalistka. Ludzie, i to zdanie to już było skandaliczne kompletnie. Powiedzieć, że macierzyństwo niezaprzeczalnie ma większą wartość niż ojcostwo, no to oznacza, że coś jest właśnie chyba źle poustawiane w wełbie. A niby dlaczego, że zapytam po prostu? Skąd to wiadomo? Na jakiej podstawie ktoś może powiedzieć ojcu, że jego ojcostwo jest mniej ważne niż yy, macierzyństwo? Ludzie, no, obicowie się obrażą, powiada Tobiasz to ze śmiechem. No, masz rację i to wcale nie ze śmiechem, to w ogóle nie jest śmieszne. No, że przypomnę film Tato, jak ktoś nie wie, o co chodzi. No, to, to jest chore jakieś, nie? I takie potępianie kultu Marii, Fatajska strzeliła, wygląda mi na zakłócenia relacji z matką własnego dzieciństwa. Powiedziała, ale ja. No i się okazuje, że jestem chory psychicznie ciężko, bo potępiam kult Marii. Widzicie? Nie tylko ja, połowa Stanów Zjednoczonych miała zaburzenia relacji z matką w dzieciństwie się okazuje więcej ten chory kraj Stany Zjednoczone jakoś kurde dobrze sobie radzi, a Polska gdzie jest tyle zdrowia, zdrowego macierzyństwa dzisiaj przejeżdżałem w Warszawie przez rondo Matki Sybiraczki na przykład w jakim normalnym kraju są ronda Matki Sybiraczki w ogóle jak można wymyślać takie pierdoły za przeproszeniem, no ludzie no no nie, nie że ja mam, nie mam nic przeciwko matkom, ale ludzie, ulice, matki Sybiraczki, wszystkich możliwych matek, no ojców nie ma, ojca Sybiraka jakoś nie widziałem. No i jeszcze jak się potępia kud to się miało problemy z matką w dzieciństwie najwyraźniej. No, co to znaczy wszyscy Żydzi mieli też, tak? Cały islam miał też, prawda? Yy, I... Jak mówię, wszyscy protestanci, Stany Zjednoczone, pół Europy Zachodniej, wszyscy mieli problemy z matką dzieciństwa, bo potępiam kult. ta a żeś szczeliła. No teraz to, że szczeliła sobie w kolano. Naprawdę. Teraz tyle powiem. No. I coś jeszcze rzec chciałem dalej. Nie wiem, czy jest sens dalej czytać, ale w każdym razie nie, nie są to dziwne argumenty. To są dosyć dziwne argumenty. Co myślicie na temat tych argumentów? A co do obrazów, to liczą się w naszej sztuce, szczególnie przedstawienia Chrystusa, Marii Świętych, o ile uboższa byłaby nasza kultura. Gdybyśmy się musieli ograniczać tylko do motywów floralnych, no to oczywiście, że prawda. No ale na koniec zdanie było takie, że emocje, jakie budzą we mnie, np. Pieta Awigońska, czy ta Watykańska, czy fresk Michała Anioła z Kaplicy Sekstyńskiej, gdzie Bóg wyciąga do Adama swoją dłoń, no tak, ale ja nie mówiłem o rysunkach, gdzie wyciąga do Adama swoją dłoń, tylko o kulcie Marii, nie? No a w każdym razie napisała, że emocje te, te warte są dla mnie każdego grzechu. No więc jak są warte do tego, żeby iść do piekła, no to proszę bardzo, no przecież, czy ktoś ci broni? Ale jak można powiedzieć, że warte każdego grzechu jest... Pff, nie, w ogóle jaka paranoja, nie? To znaczy... Yy, emocje, które wzbudzają we mnie wyobrażenie jakichś postaci biblijnych są grzechem i są warte tego grzechu. Inaczej mówiąc, żeby robić coś, co uważam, że jest dobre według Boga, warto nawet zgrzeszyć. Taki jakiś argument padł. Jest to dziwne. Nie odpowiadam na ten komentarz, bo nie mam bladego pojęcia już jak odpowiedzieć. Musiałbym nie, nie, no po prostu nie chcę, no, no co mogę odpowiedzieć na takie argumenty? No są troszkę nie, nietrafne, troszeczkę bardzo. Dobra, są kompletnie do dupy, nie są nietrafne. Jest, są pierdoły zupełne, przepraszam. Fataliska, co ty gadasz? Jej Jejku, na pewno jakaś fajna dziewczyna, miła pewnie i pewnie ładna. Skąd wiem, że ładna? No bo głupoty pisze. No więc na pewno Bóg jej dał urodę, du, dużą i ładną, żeby rekompensować pewnie. Oj, nie wiem, no fatalistka, teraz jak powiem, pewnie słucha i jeszcze się okaże, że nie ma poczucia humoru, już się obrazi. Nie obrażaj się, tylko bagadasz głupoty naprawdę, no. Nie wiem, czy jest. Jak jest, to niech zadzwoń. No, ale to, żeś nie, to jest tak naprawdę przesada obraźliwe na maxa powiedzieć, że macierzyństwo niezaprzeczalnie ma większą wartość niż ojcostwo. No, fajnie, czyli Bóg powinien, nie wiem, poszukać sobie matki, która stworzyła świat, niebo. bo... Bo jak Bóg jest naszym ojcem, to, to słabą wartość to ma. Jakby był matką, to by miało dużą. No nie wydaje mi się w ogóle... W, jak można powiedzieć, że nie zaprzeczalnie? No właśnie zaprzeczalnie. A co to jest jakieś oczywiste? Dla mnie nie jest. Jakiś argument? Ludzie. Dobra, dzwoni Kamil. Jeszcze raz Kamil. No Kamil, spróbuj. Do trzech razy sztuka. Więcej nie będzie. No, trzeci raz. I co, działa? Nie działa. Buczy coś. Don Camilozo coś się nie popisał dziś. Halo? no nie działa szumi, buczy czeszczy, czeszczy o, lutownica widzę w, w akcji nie, lutownica nie pomoże, bo chyba gdzieś jest przebicie, po prostu do masy przebicie albo opornik się spalił albo nie wiadomo, no nie dobra koniec, nie da się Kamil nie zadzwoni, bo coś mu się zepsuło, no szkoda ale ja dzisiaj też miałem problemy duże i więc rozumiem to i ubolewam też Dzwoni Damian. Dobra, Damian. Czy Damian był już? Damian może był. Cześć, Damian. No, witam, witam, Marka. Cześć. W sumie, wiesz, ja się cieszę, bo dość, powiedzmy, długo e, się zastanawiałem, czy się odważyć, żeby w ogóle przezwążyć, bo... Pewnie, że tak. W sumie słucham tak z trzy miesiące. No to długo. Nie lubię, powiedzmy, no. tak, no to już kawałaczek, wiesz, ale nie lubię tak jakoś publicznie mówić, ale... Mam kilka takich, wiesz, spraw, które mnie troszeczkę nurtują. No to rzuć na, coś. Na przykład, na przykład y, mamy modlitwę pańską ojcze nasz. Tak. I odkąd, wiesz, ja powiedzmy tak należałem, no nie, już nie należy, ale e, po prostu, chodzi, wiesz, no byłem katolikiem. No. I modliłem się po prostu normalnie tą modlitwą. Ja też. I w siostra tak. mi po prostu pokazała jedną taką rzecz, że na samym końcu jest e, powiedziany taki fragment i nie bądź nas na pokuszenie. Tak. Ja sprawdziłem sobie, w naszej tysiąc latce pisze troszeczkę inaczej. Pisze i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. W innych przykładach tak. jest podobnie jak na mszy świętej. To jest tak, że to to samo to jest, znaczyć. Znaczy... Ale właśnie ja nie wiem, czy to, kurczę, czy to nie jest sprzeczne. Wodzić, a dopuścić. To jest nie. dla mnie po prostu, nie wiem, logicznie brzmi zupełnie coś innego żeż co, bo to nie wwódź nas na pokuszenie się wzięło z tłumaczenia Biblii Gdańskiej z 1630 któregoś tam roku i oni po prostu przepisali całą tą modlitwę, nie wiadomo dlaczego, i przez to to jest staropolszczyzna. Tak naprawdę w oryginale było nie wwódź nas na pokuszenie, nie doprowadź nas do pokuszenia, inaczej mówiąc. Bo wiesz, jeszcze ja jakiś kolega tam wcześniej coś wspominał o Jakubie i o Pawle. I w Jakubie jest wyraźnie napisane, chyba pierwszy rozdział tam chyba było, 13 werset, że Bóg ani nie wodzi ani nie ulega pokusie. Znaczy, ani nie kusi, ani nie ulega pokusie. No tak, no, taka modlitwa była... Właśnie nie wiem, a co ty myślisz ja, o tym? Znaczy, ja wiesz, ja byłem, należałem jeszcze do takiej, powiedzmy, wspólnoty. Czasami ich tam odwiedzam jeszcze. <grych> Nazwa Nowe Życie, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że oni mi wyciągnęli taki fragment, wiesz, z Koryntian, pierwszy do No ja, Wiesz co, musiałem chwilę poszukać. No. Ja nie wiem, no był dobra, był. ale a Cię co z... o tym... Mniejsza z tym, tam jest, że Bóg... No. Że Bóg jakby, nie, że dopuszcza pokusę, tylko, że też kusi. A Jakub mówi zupełnie, że wiesz, że nie ma prawa, że no, no nie kusi. Znaczy, że niech nikt nie mówi, że jest kuszony przez Boga, tak dokładnie pisze Jakub. O, no i bo to, Bóg nie kusi no, sam. Nie kusi, nie, sam. Tak. Nie kusi wiesz? No no ja właśnie, Bóg problem, nie kusi. Po prostu jak ja się modlę tą modlitwą, to ja już automatycznie nie potrafię wypowiedzieć tych słów, nie budź mnie. Tylko po prostu no, w głowie mi się od razu przywraca, że tak nie może być. No tak, ale to jest po prostu kwestia tłumaczenia trochę archaicznego i chyba co innego znaczyło słowo wódź nas na pokuszenie, bo no, wiesz co, nie wiem dokładnie jak to nie zastanawiałem się jakoś na tym wcześniej. Ja to rozumiałem tak, żeby Bóg nie dopuszczał do nas pokusy, nie? albo żeby nas obronił przed pokusą. W no. dziesiątku mamy to fajnie tak napisane. No po tak, no właśnie, jest... dlatego używam, bo wiele tłumaczenie to jest po prostu. Ale patrz, to jest, tylko że to jest jeszcze mniej, dla mnie przynajmniej kontrowersyjna rzecz, co Ewangelia Łukasza i e, znasz na, każdy z zresztą, w Kościele Katolickim jedna z ulubionych akurat. E, Przy powieści o dobrym młodszym. Kojarzysz na samym. dobrym młodszym, tak. To brzmi jak no, niski, rząc, jak, wiesz, na przykład liberalny rząd Tuska. Taki... No, ja wiem, wiem, ale chodzi mi dokładnie o e, gościa, który wisiał obok Jezusa tak. i no, zostało mu wybaczone, i Jezus mu obiecał, że jeszcze w tym samym dniu trafi do Nigeli. Ja mówię troszeczkę inaczej, wiesz? To, mm, jak tu to? Niestety mam, to, to? Dojdę za chwilę do tego pytania, ale chodzi mi o to, że wiesz, Mateusz i Marek. Pisze, że wszyscy mu złożyczyli, ci, co z niej widzieli. a Jan w ogóle, który tam był w sumie przy krzyżu, nic nie wspomina na ten temat. No nie. I tu właśnie mam problem, bo się zastanawiam w sumie z bratem, bo w kościele cały czas mnie uczyli i zresztą, możliwe, że ty tak samo myślisz, że, ca że cała Biblia jest pisana pod natchnieniem. No. I czy to nie ma jakiejś sprzeczności, jeśli Łukasz pisze historię, która wręcz w tych dwóch wcześniejszych ewangelistach jest zaprzeczona. Nie no, nie zaprzeczona to ona nie jest, po prostu jest pominięty ten, ten szczegół. Pominięty jest w Janie, wiesz, a w Mateuszu tak. i w Marku jest wyraźnie napisane, że ci, co z nim wisieli, mu złożyczyli. Oba. No tak, tak jest napisane, rzeczywiście. I się zastanawiam, jak to rozumieć, że w którymś momencie jednego coś mu odbiło, czy co? No pewnie ja może przecież, tak to wygląda. To wygląda. Ale nie, no myślę sobie tak nagle, przecież... Łukasz, ja troszeczkę wiesz, nie, że tam, ee, kurczę, bo ja czasami można tak było rzeczywiście że... wiesz Biblii mm. czytając, ale no to jest może czasami ludzka ciekawość, ale dla mnie to jest ważne, bo wiesz, Łukasz był uczniem świętego Pawła, czyli nie był w sumie takim, na samym jakby wiesz, tym świadkiem dosłownym, wiesz, tego wydarzenia no. całego. No i teraz Jan, który to jest, no przecież to jest mocne słowa to są, Jan, który by tego nawet nie uwzględnił. To no, ja, no, też ciężko wiesz dla mnie. Znaczy to nie widzę zupełnie problemu. No. E, prób, spróbuj kiedyś wziąć czterech świadków różnych wydarzeń, albo na przykład. Nie no, wiem. Tak samo, no. mi, tak samo mi też wiesz mówili, tylko czemu właśnie Marek i Mateusz napisali, że obaj mu żyli. No nie wiem, bo może byli przyszli na początku tego wszystkiego, zwrócili uwagę tylko na to, a potem nie słuchali, co się działo. No Pieron wie, wiesz co, ale to nie jest jakiś taki e, fragment, że. Jakiś duży problem jest. No po prostu jeden zwrócił na to uwagę i napisał, a reszta popatrzyła ogólnie i opisała, Ale że złożyczyli. No wiesz. to wiesz, to tym bardziej. No. Musiał usłyszeć od kogoś tą relację w takim razie. ty, a czekaj, skąd wiesz, że go nie było właściwie? Bo to jest uczeń świętego Pawła. A skąd to wiadomo? Znaczy, no ja się tym sugeruję, że to był lekarz tak jak mi to napisali, wiesz i że był uczniem świętego Pawła no Łukasz na pewno nie mógł być uczniem świętego Pawła, bo opisał historię y, kościoła wczesnego od samego początku kiedy Pawła jeszcze w ogóle nie było na scenie więc musiał już być z nimi, znać tych ludzi tam wcześniej i musiał dużo wcześniej tak w tysiąc latce pisze no to ja im nie wierzę zupełnie bo to nie ma sensu zupełnie Łukasz relacjonował to jako kronikarz i Całą historię Kościoła tam opisał. Nie wygląda jakbyś dołączył od któregoś tam miejsca, tylko jakby było od początku. Wymieniał, kto był w ogóle w tym wieczerniku. Skąd to miał wiedzieć, no? no że zbierał informacje, ale to nie, nie wygląda jakoś, żeby to był uczeń Pawła. No ja, teraz to mnie troszeczkę, wiesz, Nie, no, po prostu nie wiem, no, nie wiem nie, wiem, nie wiem, nie mamy takich informacji, Biblia takich informacji nie podaje, a innych, jakichś rzetelnych, to ja nie znam na ten temat też. Więc to możemy zgadywać trochę, e, ale no nie wiem. No. Nie, no, ale no nie wiem. Takie relacje, są takie różnice różne, nieścisłości rzeczywiście przy tych czterech relacjach, i tam jest ich więcej, że jeden coś opisuje, a inni nie. Ale to ty, jak dla mnie, to potwierdza to, że ta historia miała miejsce, bo gdyby to była fałszerstwo, to te historie by były podejrzanie identyczne. To, że one się różnią w tych szczegółach pokazuje, że rzeczywiście to były cztery różne osoby i co innego musiały jakoś, na co innego zwracać uwagę, co innego opisać. Także to jest bardzo przekonujące, kiedy się bada dokumenty różne, historyczne, w ogóle historię tam czy coś, to się zwraca uwagę na takie właśnie, nie tylko na to, w czym się zgadzamy, ale w czym są rozbieżne. I to jest bardzo przekonujący argument co do autentyczności w ogóle tego przekazu. Jeden z najbardziej przekonujących. No, ale no, no nie wiem, jak to było. No jeżeli uznać, że Biblia nie myli się tutaj, to trzeba by było... Ja widzę jedyny logiczny wniosek taki, że najpierw oni wszyscy mu złożyczyli tam, a potem jednemu się coś odwidziało nagle, nie wiem co, pod wpływem czego i powiedział w końcu, że żeby wziął ten Jezus Oj, to, i przypomniał to, to sobie. Właśnie, no, to właśnie my, wiesz, możemy sobie gdybać, wiesz, ja... No to jest jedyna logiczna konkluzja, widzę tu taką. Oj, nie. Widzisz inną? Może, wiesz, no to, kurczę, no, no będę musiał też jeszcze powiedzieć, albo po prostu, no wiesz, uwierzyć, ale no. Wiesz, powiem ci jedną historię. Jest taka e, autentyczna historia jakiegoś faceta, nie wiem, to pastor był, czy jakiś taki, e, w, w książce przeczytałem jakieś tam, no, no, w każdym razie historia była taka, że facet miał duży problem z podobną wątpliwością, bo był w jakiejś jednej Ewangelii jest opis, że Jezus wracał z e, Kafarnaum, chyba, i spotkał jakieś tam ślepych i coś tam uzdrowił, bla, bla. W drugiej Ewangelii jest, że idąc do Kafarnaum, zrobił właśnie, spotkał tych samych ślepych i ich tam uzdrawiał. No i chodzi, wychodzi na to, że to jest to samo wydarzenie. W jednej Ewangelii pisze, że wracał, w drugiej, że szedł. Do. Nie? I to było właśnie coś, co męczyło gościa na takiej samej zasadzie, jak to jest możliwe, że ta Bibia jest znieścisła, tu są pomyłki, to jak jej wierzyć? Nie? Dokładnie. Wiesz, ja takie mniejsze szczegóły też znalazłem, typu, że tam Łukasz opisał, że przy zmartwychwstaniu... No wiem, a czekaj, bo czy... ci dokończę historię, nie? Aha, bo... bo to jeszcze nie... Dobra, Nie, to... bo ci dokończę. Więc y, potem, parę lat później, jak już tam trochę o tym zapomniał, pojechał do Izraela i tam sobie jeździł po tych miejscach i się okazało nagle, że był, tak się zdarzyło, w tych właśnie okolicach, gdzie był Jezus i dowiedział się tam na miejscu, że tak naprawdę były dwa Miasta, które się tak samo nazywały. I on był w drodze między jednym a drugim zwyczajnie i tyle. Jeden i drugi mieli rację. No i gościa to strasznie tak by było mu głupio, że tak wątpił w Biblię niepotrzebnie zupełnie, bo wiesz, okazało się, że ona była bardzo precyzyjna, a wydawało się, że to jest pomyłka. Więc moje to, to nie musi być tak, że od razu jest pomyłka, jak widzimy jakieś różnice. A tu wiesz, Martin, ja spotkałem dużo ogólnie też takich fragmentów, gdzie, wiesz, gdzie były takie małe różnice, typu tam, wiesz, przy e, grobie tam spotkali dwóch mężczyzn, anioła, tam takie, wiesz, to relacje takie, wiesz, pośrednie, tylko że to było dla mnie coś mocnego, wiesz, bo to jest no, mocna historia, jeśli chodzi o tego łotra. E, się niby w tym samym dniu dostał do nieba, był jakby pierwszym świętym, tak zwanym, powiedzmy, hmm. jak to wiesz, w naszym kościele było. No, w mówię. sumie racja. No i, no i wiesz, no i, no, no mętrzy mnie troszeczkę. No dobra, no wiesz co, nawet jakby wykreślić ten całe wydarzenie, no to wiele tak. to nie zmieni. No nie wszystkie te cztery Biblii, znaczy Ewangelie ładnie pasują do siebie, tylko ci mówię, ten taki fragment no, jest jeden z takich no, mocniejszych dla mnie. No, no co do to tego ostat... fragmentu, to raczej trudno go będzie zweryfikować i co tam <grym> dokładnie miało no. miejsce. A mam jeszcze takie jedno pytanie, bo to ostatnie w sumie na bieżąco. Czytałem sobie list do Kolosa i tam Paweł pisze, ale nie jestem teraz pewien, czy to jest dosłownie o tym. Tam wiesz, w tysiąc latce mamy tytuł przeciw fałszywej ascenzie. Ale mi chodzi o to, że tam e, Te Paweł, tytuły. znaczy tak, Paweł akurat według mnie znegował bardzo umartwianie ciała i takie tam kulty fałszywe ogólnie. A ksiądz mi powiedział, że asceza to jest pewna forma nawet dzisiaj pokuty. What? No. A co to jest ta asceza w ogóle? No, Bo bicie ten... się, wiesz, o co mi chodzi, umartwianie ciała. Tak. Bicie się? To jest <laughs> ci, forma wiesz, tej ci, co, co patologii chodzi, no? seksualnej, dewiacji seksualnej, a nie ten, forma pokuty, to jest chore. Przeczy, wiesz, ja przeczyta, przeczytałem ten sytat i on mi mówi, że będzie się musiał temu bliżej przyjrzeć, no ale według nie wiesz, no kiedyś było tego więcej, kiedy, wiesz, no. wiesz, szli i się tam wiczowali, ale że asceza jest dobra. Tylko, że fałszywa. On mi przeczytał tytuł, wiesz, kiedy <ścoughs> tak, jak, fałszywie, ale mówię, proszę księdza, no przecież, to, jest tytuł. to jest tytuł. Tytuł nie jest jakby częścią Biblii. No właśnie, tego. tak. To część nie jest część Biblii. Ja nie wiem, ryska. ja nie wiem, o który w ogóle chodzi ten y, ja, fragment. Czytałem, wiesz, bo to jest na samym początku. List do kolosa. O fałszywej ascezie w ogóle. No to nie kojarzę, bo ja tytuły omijam szerokim łukiem. Jak mówię, uparłem ja nie się. Ciebie, wiesz, a Pismo <grych> uparłem się czytać całą Biblię. A to ja polecam program biblijny przy okazji chciałem tutaj powiedzieć, który jest za darmo absolutnie. Nie chodzi na tym na liście niestety. Już chodzi, bo go. Tak, właśnie dlatego chciałem go zareklamować, bo robiłem, posiedziałem nad nim, zrobiłem parę przeróbek i działa. Jeżeli komuś jeszcze coś tam brakuje, to znaczy, że nie ma .net, ma .net 2. Po prostu sobie musi. Ja tam jeszcze dam linka, niech sobie .net 2 zainstaluje. No, w nowszych systemach on już chyba jest wbudowany, a w XP chyba trzeba go to do, doinstalować. No, wiesz, to są na pewno ścielne. A teraz znalazłem ten fragment. Wiesz, no to, to jest drugi rozdział do Kolosan. Pierwszy list, znaczy no list do Kolosan, drugi rozdział i to się zaczyna od 16, ale tam w sumie pod koniec to jest tak, wiesz, podkreślone. No, koniec. Masz 10 latkę przed sobą, czy nie? Ja mam tytuł. wszystkie tłumaczenia. Tytułów nie mam, bo mam to na komputerze, a tutaj nie ma, w tym programie swoim. A niechaj więc nikt nie wydaje osądu tak. co do jedzenia i picia o was, tak? tak? Tak, bo to jest na samym końcu praktycznie, wiesz, tam od 20... Ale tu nie ma nic za w ogóle. Tu w ogóle nie ma. Aha! A, no, okej. Okay. A, dobra, no rozumiem, jak to można rzeczywiście odnieść do tej ascezy. No tak. No bo tutaj rzeczywiście jest, jest napisane, że jeżeli umarliście z Chrystusem dla żywiołów świata, dlaczego? To dlaczego dajcie sobie narzucać nakazy? Nie bierz, nie kosztuj, nie dotykaj. Tam dalej, dalej, czytaj, Przecież dalej, to wie? wszystko są rzeczy przeznaczone do zniszczenia, przez spożycie według nakazów i nauk ludzkich. Przepisy te mają pozor mądrości, dzięki kultowi własnego pomysłu, uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała? Nie dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla... What? To jakoś to strasznie to tak pokrętnie. Ja mam latkę, to, to była tysiąc latka. A to dziwne. Bo ja mam przeczytać Ci, czy nie? Przeczytaj, jak ty tam. E, przepisy te mają pozór mądrości, dzięki wymyślonemu kultowi, uniżaniu siebie i surowości, w odnoszeniu się do ciała. Nie dzięki jakimś względom dla zadośćuczynienia za ciała. Ja mam takie tłumaczenie. A, to, to dość... jakieś inne wydanie, albo co? No nie wiem, to ja mam tysiąc lecia Biblia. Ja, nie, tłumaczę, że mi to wygląda po prostu... No, bo on akurat mówił o pokucie, wiesz? To miał taką jakby mini konferencję, po prostu. Coś takiego. No wiesz, w sumie to ja tak, bym, rzeczywiście. No to po prostu, skoro Jezus, wiesz, za nas już no, no oddał się całkowicie. To jest, wiesz, ofiara taka już całkowita, to takie umrzanie, czyli umarcjanie no, się. No tak, to, tak jest tak, argumentacja. Wiesz, właśnie. A wiesz co, Biblia Gdańska tłumaczy zawsze najwierniej, tylko że staro... trochę staropolszczyzna. Tu jest napisane tak... Że te rzeczy mają kształt mądrości w nabożeństwie dowolnie obranym i w pokorze i w niefolgowaniu ciała Wszakże nie mają żadnej wagi, tylko do nasycenia ciała służą. O! Dziwne takie, takie o, dziwne. No. Aż chcę sprawdzę w Grece po prostu, jak to jest, ale to pewnie będę musiał posiedzieć 15 minut, żeby odcyfrować wszystkie tam słowa i Yy, tam gramatykę i tak dalej, no, ale ja mam tu w oryginał, Są co to co sprawdzam, żeby coś takiego kupić. Ty kiedyś coś mówiłeś na temat Biblii takiej, gdzie o masz tak. każde słowo po grecku, wiesz. Tak, bardzo powiem. dobre. Polecam interlinearne tłumaczenie wydane przez Vokatio, też katolicka że wie, ta organizacja, więc nikt nie będzie miał problemu z tym. Yy, bardzo dobre, bardzo rzetelne yy, interlinearne tłumaczenie polega na tym, że jest tekst oryginał grecki, Niestety trochę nie z tego manuskryptu, co bym chciał, ale wszystko jedno, tam różnice są naprawdę nie, nie za duże. No i pod każdym słowem greckim jest odpowiednik po polsku. Słowo po słowie tłumaczone. Bardziej dosłowni się już nie da przetłumaczyć. Jest strasznie drogie, to prawda. Kiedyś się straszliwie szarpnąłem, żeby to kupić. Jeszcze w czasach, jak pracowałem w państwowej firmie, to wtedy było strasznie dużo dla mnie. No ale warto było rzeczywiście, bo te różne miałem. Wtedy tak dogłębnie chciałem po... Poczytać, co tam, gdzie tam, jakie różnice. Znaczy, wiesz, ja nie zarabiam dużo, ale łatwiej mi punktów w Polsce wydawać. <laughs> tak. Znaczy, to ja nie, nie jest to jest greckie tłumaczenie Nowego Testamentu to nie jest Tora, tylko Nowy Testament. Bo tutaj na czacie Mirek powiedział. No. Aha. Ale właśnie po tym, jak już sobie poczytałem po grecku, to nabrałem zaufania do tłumaczeń jednak, bo się okazało, że tak naprawdę to te wszystkie polskie tłumaczenia są na tyle wierne, że nie ma potrzeby właściwie się tak zwracać do oryginału, no co jakiś czas rzeczywiście są jakieś tam gorzej przetłumaczone rzeczy i wtedy można, ale do takiego normalnego czytania to nie ma sensu za bardzo. Znaczy człowiek może spokojnie się obyć bez tego i zaufać polskiemu tłumaczeniu, na przykład Biblii Tysiąclecia, która jest naprawdę całkiem dobrym tłumaczeniem. No problem. Zero problemu. O, no nie, wiesz, Martyn, ja tam chciałem wiesz, podziękować, bo powiedzmy, że no... Ja miałem, wiesz, miałem takie przejścia, kiedy nawet myślałem, że się wiesz, nawróciłem, bo na początku byłem dość, znaczy wiesz, jeszcze jak byłem katolikiem, to byłem ogólnie leniwy. Później miałem takie przejście, że do Anglii przyjechałem, wiesz, tutaj jak jesteś troszeczkę... To nie da się być leniwym. Znaczy w sensie, nie, że nie da się być leniwym, chodzi w sensie, jak jesteś daleko od ludzi, to nagle, wiesz, takie jakby, no potrzeba wspólnoty, wiesz, jakoś się bardziej od, wiesz, odzywa. No ja... tak. I dlatego, wiesz, jakby w tym kościele katolickim no tak, takie jakieś mini nawrócenie wydawało mi się, że miałem, wiesz, tylko później było znów to zaspanie. Ja się nawet hmm. zapisałem to wspólnoty. Nie? Ale to, wiesz, to było coś takiego, że <śmiech> czytaliśmy tam różne fragmenty, ale to było takie, kurczę, takie systematyczne, ale w sensie systematyczne, takie monotonne, wiesz, nic się, się nie zmieniało. Rutynowe tak. To, co ty przeczytałeś, to, to nie było tak, że wiesz, o, fajnie Martin mówi, to był dla mnie szok. Tak bym dostał po twarzy, za przeproszenie. Jak co? Przeczytał? jak co? Ale Na kiedy? Słyszałem parę twoich odcinków, po prostu <głos> sobie... Naprawdę? Ja, no ale no, słuchaj, ja myślę, że jestem, wiesz, że jakoś znam Boga i tak dalej, a to, co usłyszałem, mówię, no to, wiesz, to jest obrót o 180 stopni, że jestem, no, że byłem leniwy po prostu. Hmm. Że nie chciałem poznać, co Bóg do mnie mówi, za przeproszeniem, tylko to był pozór taki, wiesz, jakoś, że... Hmm. Chodzę do kościoła, troszeczkę sobie poczytam i będzie, wiesz, no będzie fajnie. Ale już wprowadzanie tego w życie i w ogóle poznanie Boga bardziej, no hmm. wiesz, to no to już była inna bajka ogólnie. Ja się, wiesz, ogólnie cieszę, że mogłem coś takiego zobaczyć. wiesz. Różne. różnie wiesz. To jest fajnie, że się przydałem na coś jednego. I tak dalej. Wow. Ja dasz. Ja tam akurat znalazłem to, co wiesz, to, co potrzebowałem, to było taką, wiesz, jakby iską taką na początku, że wiesz, zacząłem sam troszeczkę już czytać no właśnie. z bratem po prostu, wiesz, mamy taką rewolucję, powiedzmy, od trzech miesięcy, yeah. Staram, że jakiś tam troszeczkę do przodu, wiesz. Czytacie sobie tak regularnie Biblię razem? To fajne musi być. Nie, nie, nie, nie. Znaczy, razem sobie opowiadamy o tym. Ja czytam A. swoją część, on czyta jakąś tam swoją. On Teraz, wiesz, ja staram się, bo powiedzmy teraz, od początku do końca nowy testament, no. on stary. I tak Aha. staramy się właśnie zauważać, że tak naprawdę, wiesz, Bóg się w ogóle nie zmienił. No. Tylko, że, tylko, że troszeczkę to jest przedstawione do, do, wiesz, do tej sytuacji, jaka jest ogólnie. On no. też nam niektórzy mówi, że wie, że Bóg się zmienił, po prostu jest teraz bardziej miłosierny. Tak nie, nie mówi. zmienił się tak naprawdę. W ogóle, jestem sam. Jeszcze wiesz co, wczoraj czytam sobie chyba list do Tesalonicza, czy któryś, już nie pamiętam, wiesz? I tam było, że ubrania się zmieniają, coś tam, ale Bóg się nie zmienił. No, no właśnie. Mm. Nawet tak napisane. Dokładnie. Ale wiesz co, ogólnie jeszcze, bo ja troszeczkę mam tak, że wiesz, trochę się śmieją ze mnie jedni i drudzy, znaczy kto jedni i drudzy, bo ja sobie powiedziałem, że będę teraz szukał, wiesz? No. I... Chodzę sobie czasami nawet do Protestantów, odwiedzam ich tam. Wiesz. czasem chodzę nawet do Kościoła katolickiego posłuchać, czy coś wiesz, czy coś jest innego, czy, czy cały czas to samo. Mm -hmm. Wiesz, no, jeden mi powie tak, że wiesz, jedni się śmieją ogólnie z drugich, drugi wiesz, ogólnie są Ta. nie czasami, tak. I czasami ci mi, mi wychodzi tak, że w domu, wiesz, gdzie, bo mój, mój brat ma teraz troszeczkę inaczej, tam se, też chyba siedzi na odwyku teraz widzę, że. <laughs> Ogląda, kom... znaczy ten czad, wiesz, ja go nie widzę teraz na Skype. A, mam... to tam gdzieś koło ciebie siedzi, ja. Co ty tam wiesz, ja go nawet nie widzę, muszę na ten komputer, znaczy nie muszę w sumie patrzeć. Teraz się, wiesz, zorientowałem, że po co ja na ten monitor patrzę, skoro mam to. <laughs> A jeszcze poprawia, oczywiście. Brat tutaj. Ciebie. No. Ogólnie, wiesz, staram się tak troszeczkę szukać Ogólnie, wiesz, brat mówi, że to Wiesz, też jest bez sensu, że Można wszystko, wiesz, tutaj w domu Ogólnie znaleźć w Biblii i tak dalej No można, to, że... nawet trzeba Chyba się inaczej nie da tylko, no, to jest tak, że ja wiesz, ja staram się jak najwięcej tutaj, ale tak samo uważam, że wiesz, ludzie czasami mogą być różni, ale czasami takie ci mówię, dają e, no, jedno zdanie czasami, takie i mi się też otwierają oczy, wiesz? No, dokładnie. Czasem tak, ci byłem ostatnio na takiej, nie wiem, mszy protestanckiej, bo akurat jest taki gościu, który do niedawna jeszcze był, inaczej jest pastorem, ale od, w domu prowadził, po prostu tak, coś A, z, takie... no, tak, nota. no takie, takie fajne spot Ja lubię takie strasznie. Właśnie to chyba jest. No, no małe, wiesz, takie. Tak, małe Tak w grupce wiesz, sobie. No. Ale teraz się jakoś będzie przenosił, nie z tym, ale tam byłem i powiem ci, że czasami, no, do człowieka tak, no trafią te słowa. Wiesz, nie wszystko trafi, ale czasami wystarczy, wiesz, te jedno, dwa spotkania, które akurat tobie, wiesz, pasują. Tak Dokładnie, wiesz, tak, nie, tak jest. Ale o co tak dziękuję ci za to, że wiesz, że ja mogłem u siebie zacząć ogólnie coś od nowa tak naprawdę, bo ja już kiedyś czytałem pismo, ale to były bardziej zawody na ukończenie, wiesz? Na początku zacząłem Ewangelię, było w porządku, a później jakbym widział tylko cel, wiesz, ukończyć. I nie pamiętam w sumie z tego nic. Więc... Wiesz co, to teraz... nie ma sensu mi dziękować, bo to jest żadna moja zasługa w tym, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, co, ja, co z tego, co ja powiem, będzie dla kogoś impulsem. To już się dzieje samo, czyli czytaj, robi to Bóg. Znaczy, wiesz, ja cię nie będę Więc to... Tak jak, wiesz, niektórzy kult nie zrobię sobie czego, to to, to, to się nie musisz martwić, bo ja mam problem z autorytetami ogólnie. No, jak Ale to, to, że wiesz, że fajnie, że mnie coś, wiesz, no zacząłeś. Bo, no, dobrze wiedzieć, że, że na marne nie idzie to, co robię przynajmniej. O, nie idzie, to, jest to już fajnie. Niejeden ja się do nich też zaliczam, wiesz? To jest fajne. Ja tylko czekam na ten moment, aż zacznie iść i wtedy będę wiedział, żeby skończyć. Albo może by przekazać to komuś, albo co? No na razie się trzymaj, wiesz? Spróbuję. Bo niewielu, niewielu po prostu jeszcze, wiesz, ma może, nie wiem czy możliwości, czy siły, czy chęci, ale hmm, na razie ci to dobrze chodzi. Póki wiesz, póki co, to jest trzeba się tego trzymaj. Hej, a nie za luźno gadam albo za, nie wiem, jakoś poważnie coś? Właśnie to był jeden z takich, wiesz, tak samo impulsów, który mi pozwalał tego słuchać. A, że Czasami jest, to wiesz, dobrze. Jak ja sobie tego słucham, bo ja jestem takim już, wiesz, człowiekiem jestem, że dla mnie, wiesz, bardziej... Ja jestem, no, prostym człowiekiem, tak przynajmniej siebie, wiesz. No ja, to, ja tak nieraz samo sobie... mówię właśnie, dokładnie, o sobie. Wiesz, wiesz nie raz, wiesz, człowiek popada w tych, wiesz, i tak naprawdę mówi to i... a co innego myśli, ale nie, ja po prostu lubię, jak ktoś mówi coś takiego, no, wiesz, w sposób normalny, bo no. tak było, Jezus nie przyszedł za przeproszeniem, wiesz, do kapłanów, faryzeuszy i tak dalej, To właśnie przyszedł to proste. No tak? właśnie. I trzeba mówić normalnie, jak człowiek. Też zawsze tak. To mnie zawsze irytowało, że czemu tak mało ludzi mówi tak prosto i po ludzku do ludzi, nie? Tylko udają tutaj wielkich jakichś tam... Ja, wiesz, ja słyszę słowa, których naprawdę nie rozumiem. Ja nie jestem jakimś, wiesz, znawcą, nie wiem, czy polszczyzny tak dokładnej i też słyszę. I czy to ma sens po prostu, wiesz, kiedy ktoś ci nagle walnie takich parę, wiesz, e, słów, których no, nie rozumiesz. On się czuje mądry, ale tak... No tak właśnie. No, bo oni jest... się chcą chyba poczuć mądrzy i to za bardzo i na tym zależy. No, może. Wiesz, czasami słyszę, bo ja już też byłem, wiesz, świadkiem nieraz tam modlitw w językach, wiesz, tylko ja uważam teraz tak, że jak nie ma gościa, który za przeproszeniem to tłumaczy, to ja nie widzę... Ogólnie to jest bardzo dobre indywidualnie, wiesz, to jest jakby intymna modlitwa troszeczkę, jeśli nie ma gościa, który to tłumaczy. A, no no. No i, no a dużo popisałem wspólnota, gdzie ludzie po prostu normalnie to mówili i tak dalej, no dla mnie to, wiesz, niezrozumiałe było, no bo to jest... No to, to, to jest niezrozumiałe, no tak. Bez sensu no, drogi. A że nie było po prostu osoby żadnej, która to tłumaczyła, no to takie było, no... No, a wystarczyło się no, Biblii trzymać. No, tutaj. Dobra, Dobra okej. Okay. Nie, właśnie, no. fajnie, bo popatrzyłem na czas i trochę było, jestem w szoku, bo 26 minut gadamy, co jest rekordem. Chyba nigdy nie, nie gadałem z nikim w nocach na odwyku tyle. Bo mam taki limit, co wymyśliłem tak 5 minut, ale to za, za fajnie się gadało. Ludzie na czacie zresztą też piszą, że fajnie gadasz, że dobrze gadasz, no. Dobra, to ten. Ty będziesz słuchał, nie? Jeszcze czasem. Jasne, wiesz? <głos> wiecie, że pierwszy raz się po prostu odważyłem, wiesz, no... A... Się... Nie no, powiedziałem, że muszę się, wiesz, popytać parę rzeczy, Pewnie. wiesz, no, nie wszędzie dostanę tej odpowiedzi, wiesz? No, albo nie, wiesz ja też nie było, bo to są trudne... Zawsze mam okazję spytać się. No, ale, ale to ja, ja ci nie pomogłem się za bardzo. Się no, bo tutaj ja ci nie pomogłem za bardzo, bo ja sam też nie wiem tutaj, bo to takie, kurde, dobre pytania to są. To są takie już naprawdę dobre pytania, że... No nie wiem, może jakiś pomysł przyjdzie mi do głowy kiedyś. Na przykład jak, jak to było z tym gościem, co tam był jeden na krzyżu. No ale wątpię, że tu się da coś wymyśleć. Hm. No, wiesz, no. to jest akurat tak naprawdę, wiesz, pieszy to o tym akurat w krzyżu, to mi, wiesz, brat ogólnie mówi no. o, o tym o młodsze, wiesz. Ale innym, spostrzegasz, ja czy bardzo. Wiem, ja bym bo ja lubię, wiesz, nie wiem, jakoś odpowiedzieć na to pytanie, ale no mówię, ale no kurczę, wiesz, no myślę, myślę, jeśli wierzymy w to, a ja chcę naprawdę wierzyć, że Biblia jest po prostu pisana pod natchnieniem, no. jakkolwiek by tam, wiesz, były różne rzeczy, ale nie jestem w stanie ci odpowiedzieć i tak mówisz, powiedziałem, mu, mówię, może ksiądz będzie wiedział, no raczej, wiesz, raczej nie wiedział. No, ksiądz wiesz. rzadko. <laughs> A nie, bo akurat, wiesz, ten, ja go miałem akurat za gościa no, bardzo inteligentnego, wiesz, różne, oczywiście Aha, nie zgadzam się nieraz tak. nim, ale jako człowiek, wiesz, dość inteligentny. No to wyjątek, w, raczej wśród księży, bo większość księży... Jest, masz, no, nie, nie, nie, masz rację, jest wyjątek, no. bo, bo, wiesz, wiesz... To tam, ty, tym bardziej trzeba cenić, no pewnie. I dlatego, wiesz, później o tej, tej pokłucie mówili, dlatego, wiesz, mnie to tak zapowało, wiesz, ja mnie śmieszy wtedy coś, kiedy ja czytam, a następnego dnia ja tam na przykład byłem i, wiesz, o tym jest rozmowa, a ja coś no czytałem, tak. Wiem, tak, wiem, to mi się ciągle, kurczę, zdarza, to dziwne jest takie zjawisko. Dobra, okej, okay, kończymy, kończymy, bo ja jeszcze będzie. pan mi mówi, czy jestem nas... że Henry się coś pytaczy na naszej klasie. Nie wiesz, Henry, nie jestem na naszej klasie, ale lubię gościa słuchać, jest dobry naprawdę. <laughs> fajnie, ty, ty dzwoń tu częściej za, za tydzień albo coś, bo się fajnie gada. Dobra, okej, okay, kończymy na dzisiaj. Trzeba kiedyś no, jest, skończyć. jasne, też dobranoc. Wszystko tam, się musi... Wszyscy, wszyscy tam odwykowcy dobrze. <laughs> no to dobranoc. See ya. Bye, bye. No to był Damian, a ja chciałem powiedzieć dla Damiana i dla innych, że no w ogóle dla wszystkich, że we wtorek będzie fajna audycja, która jedna z tych moich, co mam zmontować i ciągle sobie yy, no, zapominam albo coś. No to teraz sobie nie zapomniam, ale to nie będzie jeszcze Mirek, to będzie Greg, inny Greg, całkiem inny Greg, Gregów znam dużo w życiu. Nie, w sumie nie tak dużo. No, ale to jest też dosyć wyjątkowy człowiek i będzie z nim in English, ale będą napisy. I z tymi napisami, nad tymi napisami pracuje Jan Bernard, słynny. I ja też tam przy okazji poprawiam. Tak, Greg Babal będzie. I yy, on tak powie, właśnie on tak fajnie gadał. Z innego kompletnie punktu widzenia niż do tej pory inni Greg. No i to strasznie fajne będzie, bo tak a propos tego, co dzisiaj niektórzy mówili, to myślę, że tak będzie bardzo propos I tak żywe się spodoba. I to będzie warto posłać, myślę. A propos jeszcze tylko powiem na koniec... Nie, koniec już, nie gadamy już, bo koniec nocy na odwyków. W sumie fajne, strasznie fajne dzisiaj są. A taki już byłem, że będę... A, pół godziny powiem i pójdę, bo, bo jakiś przybity znowu. E, o, i nie był... I nie tak bardzo znowu maryjny odcinek, a tak myślałem, że będzie jakoś brutalnie, a nie jest... No, to powiem, a propos tych impulsów, rzeczywiście tak jest. Ale ja miałem takie sytuacje, te impulsy, te impulsy takie właśnie mogą się przyjść skądkolwiek i to one tak bezpośrednio czasem od Boga przychodzą i walą cię w ryj, nie? I raz było tak, że pamiętam, jadę serowerem z pracy czy coś i ja przejeżdżam koło kościoła baptystów w, w czwartek, a w czwartki w kościele baptystów w tym, tym czasie w Krakowie były tak przerażająco nudne nabożeństwa, że nikt nie chodził. Tylko stacy sami najstarsi, najstarsi ludzie tam chodzili, bo oni mają dużą wytrzymałość i im to nie przeszkadza, że jest nudne. Ale nikt nor taki normalnie młody w miarę nie w życiu. I mówi Bóg do mnie, idź na nabożeństwo. Czuję, że mówi. No, że nie mówi tak do ucha, mu nie mówi, ale no, nie wiem, jak wam to powiedzieć w skrócie. No po prostu jak się tam, nie wiem, no już jest tam z Bogiem, jakoś tam żyje, to się wie, że mówi, no mówi, no i mówi, idź na nabożeństwo. Ja mówię, nie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się wiem, że mi się nie chce idę i poszedłem no i siedzę na tym i po, jeszcze gorzej niż myślałem, że będzie takie nudziarstwo potworne było grali na organach jakieś piosenki z XVIII wieku ludzie z tak koszmarnym tłumaczeniem, a ja mam naprawdę bardzo źle znoszę, jak jest złe tłumaczenie, nie? nie, to to już mnie irytuje strasznie zresztą sam piszę piosenki to, to ty, dlatego mnie irytuje, bo wiem doskonale, że sam bym napisał już wtedy dużo lepsze te, te tłumaczenia piosenek, no, bo to były tłumaczenia. były Fatalne były. No i oni tam lubią te piosenki. No, piosenki są piękne, są piosenki, tylko że po angielsku są piękne. Z tłumaczeniem polskim one się robią jakaś kaszana taka. Co to, przedszkolak tłumaczył, czy co? I ciągle tam te wszystkie słowa, że wnet, zaś, już i tak dalej, takie jednosylabowe bo trzeba wszędzie było wciskać jednosylabowe zakończenia, bo te piosenki po angielsku one mają ciągle jednosylabowe tylko, że po angielsku to jest naturalne a po polsku to jest sztucznie brzmi strasznie no i tłumacz nie znał się po prostu na robocie i tłumaczył tak na pałę no jeszcze z tym, było nudno i w którymś tylko momencie jak było kazanie leci to kazanie, a ja tylko walczę żeby nie spać, wziąłem sobie palmtopa i gram, albo piszę bo Biblię mam na palmtopie, to próbuję czytać ale też przysypiam i, I tylko było w którymś momencie jednym, jedno zdanie powiedział ten, co nudził z przodu tam. Jedno zdanie, nie wiem już jaki, nie pamiętam. I dostałem, tak mnie otrzeźwiło to jedno zdanie. Było tak, jakby sam Bóg powiedział w tym momencie przez to jedno zdanie. To są takie momenty w życiu, że już nieważne, czy to było tam, tu, czy to satanista powiedział, czy czytałeś na słupie ogłoszeniowym, wszystko jedno, bo wiesz, że to mówi tak naprawdę Bóg. A nie ten facet, który mówi. To jest bardzo dziwne zjawisko. To wygląda tak, jakbyś człowiek tak czuje się, jakby nagle o, na przykład o, jakbyś o w gazecie to wam dałem przykład. Załóż, że czytasz gazetę, o no, byle czym, nieważne, i nagle w którymś momencie czujesz się tak, jakby zgasło światło i ktoś pierdzielnął takim reflektorem na jedno zdanie i widzisz ten reflektor tylko takie kółko, jakieś rzut oka, znaczy rzut reflektora tylko na jedno zdanie, jest oświetlone, Tak jakby ci waliło po oczach to jedno zdanie i wiesz, że to Bóg. To, to reflektor to jest właśnie ten Duch Święty, co ci wali tym zdaniem w oko. I no wiem, bo to tak działa, no, no jak ktoś, zapytajcie innych, czy tak mają, no mają czasem, że Bóg w ten sposób właśnie mówi i ty wiesz, że mówi, to jest takie niewytłumaczalne duchowe zjawisko, które właśnie no, jest jednym ze sposobów Boga mówienia do nas ludzi, nie? No i oczywiście można powiedzieć, że a, to takie dziwne złudzenie, było tylko optyczne, a, to nie wiem, a za chwilę potem zapomnisz i pomyślisz sobie, a, no niby było, ale coś było, nie było, no idę dalej. No ale ci, którzy chcą właśnie słuchać i zwrócą na to uwagę, to wtedy ci ludzie potrafią usłyszeć, że Bóg do nich mówi. I to jest się robi fantastyczne, bo to się sprawdza naprawdę potem w życiu. Nie? To się ważne zdanie robi. Nie wiem, nie pamiętam tego jednego zdania. To biaż, mówi, szkoda, że nie pamiętam. Nieważne już jest, bo ono było mi potrzebne. Ono mi bardzo było potrzebne. Ono coś mi zmieniło w życiu. Te wszystkie takie momenty są e, kończą się tak, że... Jeżeli wezmę i zwrócę na to uwagę, to zmienia coś w życiu. I to jest ważne. O, wokaliza była, nie zaśpiewa. Aj. Wokaliza musi iść do bran Dobra, ja też już idę, kończymy nocy na odwyku. Dobre były. Skończyłem właściwie. Aha, i polecam wam to. Jeżeli chcecie żyć blisko z Bogiem, to liczcie na to, że Bóg będzie do was mówił. I to jest jeden ze sposobów mówienia. Warto zwracać uwagę na wszystko, mieć oczy otwarte i uszy też. Była, wokaliza słuchała. Tyle ludzi słucha i milczy i nic nie mówi. Ja nie wiem, co ci ludzie sobie myślą, czy słuchają, bo, bo chcą, czy oderwać się. Naprawdę nie mogą, czy coś... Wokaliza zadzwonisz? Nie? Bo byłaś chora tydzień temu. Ja byś zadzwoniła i zaśpiewała, to będzie. A jak nie, to to też fajnie. To co? Zaśpiewa? Nie zaśpiewa? Wokaliza śpiewa fajnie na koniec. Czasem, czasem zaśpiewa. A czasem nie zaśpiewa. To będzie za tydzień wtedy może. Mam nadzieję. Że będzie. będzie. Nie będzie? Nic nie mówi. Nie wiem, co się dzieje. Mówię, coś mi szumi w słuchawkach i nie wiem, czy to jest jakiś problem ze Skype'em, czy co. Nie, wokaliza chyba nie chce jednak. To nie szkodzi. No, to będzie jeszcze... O rejs jeszcze chcę zadzwonić koniecznie, ale nie, bo będzie długo mówił, a ja już muszę kończyć. To nie rejs, sorry. Już, już nie, bo już było dwa razy. Wokaliza nic nie mówi. Ja tylko czekam na nią. Nie, bo już jest druga w nocy. Dobra, no to koniec. To ja sobie chciałem y, na koniec znaczy wam puścić jakąś piosenkę na pożegnanie, ale to całkiem dziwną piosenkę, taką inną piosenkę, y, co może niekoniecznie pasuje klimatem, ale ja lubię niepasujące klimatem. Bo tak sobie pomyślałem, myślałem sobie, że dzisiaj będzie o będzie kontrowersja, ludzie będą mówić, jestem za Maryją, a drugim ja jestem przeciwko i będą się bić i kłócić i w ogóle. I to taka na tę okoliczność piosenka, ale nic nie było tego. No i bardzo fajnie, jeszcze lepiej. Ha. Tobiasz mówi, za późno te noce na odwyku się odbywają chyba. No, dlatego to są noce na odwyku. Nie? Tak sobie myślę, że może zamiast wtorkowych y, audycji nagrywanych, może zrobić audycję na żywo, jakieś po godzinie, kiedy można ze słuchaczami gadać i, i nagrywać to, co? Czy nie? Hmm? Nie wiem. E, czy to będzie dobre, ale myślę sobie, że jakby mi się skończyły klimaty, to wtedy zrobię coś takiego, że wtedy będziemy będzie coś może na żywo, może też będzie fajne, co? Nie wiem, zresztą kiedyś tam na przyszłość pomysł, a na razie jest to, co jest. I ja kończę. Dobranoc wam wszystkim, nie mogę wam pomachać. Wizja się skończyła, za tydzień już będzie. To o, lokal za że dobrze. No to, to zobaczymy, dobra, co by nie, zobaczymy. To ja was żegnam, że bardzo. Pójdę sobie już może, nie? Chybaż pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział? Tak. To... No to nie przeszkadzamy państwu do widzenia. A jeszcze chciałem na koniec tylko... Taki fragment z Władców Much sobie wyciąłem, bo fajny był. Słuchajcie, taki. I będzie muzyczka na koniec. I dobranoc wam wszystkim powiem. Mogę iść do piekła. Sram na to! Zresztą równie dobrze diabła może wcale nie być. Ale jest. No, i to jest ten moment, gdzie muzyczka ma wchodzić tylko się winab zaciął. Let's go. Zaśpiewaj mi coś!